Cześć, cześć, halo, halo. Halo, halo. <ślaski> eee, witajcie na kolejnym live'ie. Dzień dobry, dzień dobry. Eee, no z, z, z, z tradycji musi stać się zadość, więc oczywiście musi się pojawić pytanie, czy nas widzicie, czy nas słyszycie. Tym bardziej, że ja dzisiaj jestem w trochę wyjątkowych okolicznościach. Eee, nagrywam się z telefonu, więc nie wiem, czy mnie w ogóle widać, dlatego y, tradycyjnie czekamy na wieści, zanim przejdziemy do sedna, czyli do tematu naszego dzisiejszego odcinka. Widzę, że widzowie się już powoli zbierają, bo jakieś tutaj powitania są i już nam napisano, że jest ok, więc chyba, chyba możemy zaczynać. Już Mówicie, tak na, że... Nie... Już tak Mówicie, że nie jestem klatkowana, bo Bogusia mnie tutaj straszyła zanim zaczęłyśmy, że było, na, że było mnie kiepsko widać, więc mam nadzieję, że, dziś, że, że teraz mimo wszystko jest trochę lepiej. Nadaję z nowego pomieszczenia. Kobiety i technologia, proszę Państwa, kobiety i technologia. Tak jest, tak Ale jest. Jakoś sobie radzimy, więc to, to jest najważniejsze, tak. że nie boimy się, już coraz mniej się boimy tej technologii, to najważniejsze i to dobrze wróży na następne tygodnie i miesiące. Może powiemy tak, technologii wciąż się boimy, ale nie boimy się już pokazywać się na żywo, gdzie montaż nas nie wspomoże, gdzie wszelkie fakapy usłyszycie od razu, jak będą się pojawiać, więc jak coś. Dobra wasza, ale dobra, ja tutaj y, gadam y, pierdolety farmazony, a Bogusia tutaj już wyświetliła tą taką planszę, więc y, nie można się za dużo obcyngalać, jak widzicie dzisiaj towarzyszy mi pewien łysy jegomość, Kożak, kożak, piękny, ku, tak jest, piękny kultowy kodzak którego można sobie oglądać na stop klatce w te e, upalne wakacyjne tygodnie, ale my trochę e, dzisiaj zmierzamy w zupełnie innych kierunkach, bo nie mamy tak się tego bać. To tak na dobry początek, to tak na dobry początek. Nie mamy się bać. Tak. Dziękujemy za wszystkie, wszystkie słowa wsparcia. i Ja Marta o tym nie wie, ale ja postanowiłam, że dzisiaj zacznę trochę inaczej, bo wiem, że Marta będzie tutaj moderowała całą tę naszą, całą tę naszą rozmowę o liście Schindlera, ale zastanawiałam się dzisiaj przed tym naszym live'em, jakby, jakby uatrakcyjnić jeszcze bardziej tę naszą formułę i sprawić, żeby widzowie byli jeszcze bardziej zadowoleni i przyszło mi do głowy coś takiego, że tak jak dzisiejszy temat lista Schindlera wziął się też z waszej inicjatywy, bo podczas live'a o Holopolo padło takie hasło, że chcielibyście posłuchać jak rozmawiamy konkretnie o tym filmie, więc tak sobie pomyślałam, że jakieś challenge, jeśli macie jakieś wyjątkowo odjechane pomysły albo jakieś wyjątkowo dziwne filmy, albo problematyczne kino, bo już się tak powoli robi taka tradycja, że my z Martą bardzo często się w tych naszych rozmowach i opiniach no zaskakująco często się zgadzamy z sobą i fajnie, fajnie było gdyby pojawiła się jakaś taka tematyka, która troszkę by nas podzieliła. I Albo wiecie wracać... co, e, tu wejdę Ci Bogusia w słowo, przepraszam, muszę. Bogusia tutaj tak mówi, że my się tak pięknie zgadzamy, no bo rzeczywiście tak jest, nawet w momencie, gdy nastawiamy się na nagrywanie o czymś i sobie tak mówimy, że no tutaj się pokłócimy, tutaj się nie będziemy zgadzać, to prędzej czy później i tak się zgadzamy, więc Słuchajcie, znajdźcie nam coś, o to się naprawdę pokłócimy, chcemy to przeżyć razem z wami, także czekamy na y, propozycje. Ależ chcemy znać porąbane filmy, właśnie chcemy znać, po... nie to ty nie znasz, ale my byśmy chciały, jak, jeśli ktoś ma jakiś taki fajny pomysł, tak. to może tutaj zarówno nam jak i Oli podpowiecie jakieś, jakieś dziwne, dziwne kino, to może wyruszysz z nami razem na tę zaskakującą przygodę. Pozdrowienia Tak. w ogóle. Tak, cześć Ola, cześć, fajnie, że jesteś, i e, tak jak Bogusia powiedziała, my się niczego nie boimy, każde porąbane filmy przyjmiemy na klatę. E, serbski film, o kochani, to jest temat, który e, ja już Bogusi tłukę do głowy od dawien dawna, ale jeszcze się biedna ja się boję. E, <głos> e, nie odważyła zmierzyć, ale jeżeli taki tytuł pada na live, to słuchajcie nie ma, nie ma, nie ma wiesz, wyprośnie, trzeba po prostu siadać i nagrywać. Ale zrobimy to, takie że... Podajcie cztery propozycje i potem zrobimy głosowanie. Tak? I zobaczymy, o, Dokładnie. Który się wygra. Hmm? Dokładnie. Na koniec dzisiejszego spotkania sobie właśnie zdecydujemy gdzie mamy po prostu skoczyć na głęboką wodę filmową, do którego tytuł serbski film, to jest na pewno propozycja na naszych radarach e, była, więc może, może akurat potrzebowałyśmy tego kolejnego bodźca, nie? żeby pchnąć Bóg się w te odmęty szaleństwa. Ludzka stanowała. Ludzka Ale wszystkie części... Czy pierwszą, pierwsze? tylko pierwszą i właściwie <laughs> prawo serii jest takie, że jak już się rozpocznie coś, to teoretycznie powinno się wszystkie pozostałe filmy też obejrzeć, więc, więc kto Wiesz, wiem. Wie? Jeżeli chodzi o ludzką stonogę, to tam każdy film jest zupełnie inny, ale co ciekawe w tym roku ludzka stonoga kończy chyba 15 lat, więc już? Już, już. Więc czyżby nas czekał live o ludzkiej Stonodze? A to byśmy musiały bardzo późno, bo takie tematy poruszane i takie kwestie, to 22 na pewno, żebyśmy się nie ograniczały żadnymi tutaj, żadnej autocenzury, bo tego nie lubimy. No dobrze, o hostel jeszcze. Jeszcze się pojawił hostel. Hostele bardzo lubię. Ja bardzo lubię. Tu się ja jeszcze też. też klasyczek pojawił, wyświetla ten komentarz, bo Och, jest to naprawdę Ej, Kurde, tak wyskakujecie z tyloma <głos> filmami, że zaraz w ogóle ten live będzie o czymś zupełnie innym niż miał być. <głos> Na <głos> najbliższe no, pół roku już mamy tematy. Tak, Happiness <głos> no to Solonza jeden? to też jest fantastyczny film, o rany. Pamiętam jak miałam na studiach fazę, że oglądałam właśnie dużo Solondza, bo to i na zajęcia jakoś była okazja obejrzeć i potem już tak człowiek poleciał, poleciał, poleciał, no i jego filmy to są po prostu takie mózgotrzepy, tak po prostu dołujące rzeczy, że no słuchaj, wypiszmy małych rzeczy dla nas, po prostu uwielbiamy się dobijać i uwielbiamy się dołować w kinie. Jak bez spoilerów? Jak bez spoilerów? Dzień dobry Sylwek, Sylwek prosi nas, że bez spoilerów, no nie da się. Yy, o liście się. No, bez spoilerów. bez spoilerów? Tak, bo Sylwek nie oglądał z tego, co tam sobie rozmawialiśmy na temat tego filmu, nie wszyscy go widzieli, ale mamy nadzieję, że mimo wszystko, no spoilery wam nie straszne i zostaniecie i posłuchacie, co mamy do powiedzenia, bo jak tak sobie rozpisywałyśmy z Martą plan dzisiejszego wystąpienia, to bardzo dużo ciekawych tematów przed nami, więc już... Ha, to mało zaczynajmy i tak. zaczynamy, tak jest tak, zostawmy wszystkie ludzkie stonogi, wszystkie hostele na później ale jak się teraz kłócić, ja... bo takich <laughs> to, to... Tak. ale okay. ja szczerze mówiąc jestem trochę podjarana na perspektywę live'ów o hostelu, bo to jest rzeczywiście w jakimś tam moim y, prywatnym rankingu y, film, który y, niezasłużenie zbiera takie cięgi więc to jak to mm -hmm. wie, bardzo chętnie bym gdzieś ten hostel e, na live odczarowała. No ale właśnie, już pomału wgryzając się w listę Schindlera, czyli bohatera naszego dzisiejszego live'a, film no, y, nie będzie przesady w stwierdzeniu, że kultowy, zarówno w obrębie kina wojennego, jak i kina jako takiego, bo rzeczywiście e, wpływ listy Schindlera na kinematografię był olbrzymi i o tym sobie też na pewno porozmawiamy, bo e, to jest też trochę taki case filmu, do którego krytycy często się odwołują, opisując inne filmy na zasadzie e, Spielberg have done it better, ale czy zrobił Będziemy polemizować i generalnie mhm. e, już widzę, przepraszam, bo już widzę komentarz Pawła, z którym uwielbiam się nie zgadzać, już widzę, że ma rodzin na moje lajkowanie hostelu. Pawle, ten odcinek będzie specjalnie no dla Ciebie. Dobra, już mam. Ale, no już już, byłem. ale już wyłączając się z tych, Filmów przyszłych, rzeczywiście zostajemy przy liście Schindlera. No właśnie, porozmawiamy sobie, czy rzeczywiście Spielberg zrobił to lepiej, czy Spielberg zasłużył na estymę, jaką się cieszy. Eee, właśnie, jak procesie... się starzeje. Dokładnie, jak się starzeje. No. Mhm. Ale, mimo wszystko, nie czuj, żeby to było aż 30 lat, bo ten film rzeczywiście wygląda bardzo dobrze, więc e, tak technicznie, estetycznie starzeje się bardzo dobrze, a czy emocjonalnie i e, treściowo się też tak dobrze starzeje, no to sobie porozmawiamy. E, no bo, właśnie, bo początkowo chciałyśmy o liście Schindlera porozmawiać w odcinku poświęconym tatuażyście z Auschwitz, bo e, wydawał się nam... E, być filmem, do którego można się ciekawie odnosić właśnie omawiając tatuażystę z Auschwitz, bo tam jest, obydwie te produkcje mają wiele punktów stycznych, Paradoksalnie, mimo że e, Lista Schindlera cieszy się tym poważaniem, tego takiego ważnego filmu, a e, tatuażysta z Auschwitz no, jest wszem i wobec e, hejtowany, ale wbrew pozorom e, ta produkcja wiele łączy i pewnie sobie dzisiaj o tym e, też porozmawiamy. Generalnie dzisiaj e, tym bardziej... A, e, tak, <śmiech> <śmiech> dlatego dzisiaj tym bardziej zachęcamy Was do komentowania, bo jesteśmy bardzo ciekawe tego, jak Wy postrzegacie ten film, bo wydaje mi się Bogusia, nie wiem, czy też masz takie, od, takie odczucia, czy takie doświadczenia, że lista Schindlera to był trochę taki formacyjny film dla wielu kinomaniaków, ja mam takie wspomnienie z tych swoich wczesnych lat nastoletnich, gdy w ogóle zaczynam się interesować kinem, że ta lista Schindlera to był taki must see, nie? że on był na tych wszystkich listach stu najlepszych filmów wszechczasów i w ogóle i on cały czas cały czas miałem wrażenie, że ta produkcja jest otoczona taką, e, taką estymą, takim poważaniem nie tylko ze względu na temat jaki porusza ale też właśnie ze względu na to jak jest zrobiony ten film i wydaje mi się, że cała ta otoczka też e, rzuca cień na to e, jak wygląda właśnie dyskusja na temat tego filmu i tego jak tę te, e, tematykę wojenną ujmuje ja pamiętam bardzo dobrze moment premiery tego filmu w 1994 roku i pamiętam konkretne, mam wspomnienia z, tą pierwszą, z moim pierwszym zetknięciem się z tym tytułem, mm -hmm. bo w moim domu bardzo rzadko rozmawiało się na temat filmów. Znaczy, oglądaliśmy jakieś tam akcyniaki, Mój tata lubił e, klasyczne kino akcji. Charlesa Blonson, te klimaty, Chaka Norisa. O takich filmach się dyskutowało. Nie było żadnych takich rozmów. E, o tym, jak się dane filmy odnoszą do historii, czy jest to słuszny obraz, czy niesłuszny, nie było takich dyskusji, ale mm. pamiętam, że pojawiła się lista Schindlera, pojawił się ten film, były, były różne informacje w serwisach, w telewizji mówiło się bardzo dużo o tym, jaka to jest w ogóle produkcja, no i zaczęto Rozmawiać, i to rozmawiano wszędzie praktycznie, ja pierwszą, pierwszą przygodę z listą Schindlera, pierwsze moje spotkanie z listą Schindlera, odbyło się na podczas takiego seansu z pirackiej kasety VHS, to były jeszcze takie czasy, kiedy krążyły nielegalne kopie, i to takie nielegalne kopie, które były nagrywane w kinie, więc ten obraz był wow. Dźwięk I, jeszcze był... na i jeszcze na VHS-ie, dźwięk <laughs> był straszny po prostu, było słychać reakcję publiczności, to miało swój urok, ale wiadomo, że trzeba było się też oswajać z tym, że to, no to nie jest taki super wyraźny obraz, nie będzie. Ale świetna historia! Ale jest jeszcze coś, coś innego, te, te pirackie taśmy krążyły pomiędzy różnymi osobami, tak się je przekazywało trochę po cichu z rąk do rąk, i te, te, te, te kasety bardzo często nie były przewijane do początku i pamiętam dokładnie moment, kiedy moi rodzice wkładają tę kasetę do odtwarzacza i pierwsza scena jaką zobaczyłam, to jest coś co mi się po prostu wypaliło pod powiekami, ja do dziś dzień mam ten obraz, to jest ta scena selekcji robotników, tam przyjeżdża nowy transport i jest taki moment, kiedy oni zostają rozbierani i poganiani po mm -hmm. tym placu nago i pierwszy kadr z tego filmu, jaki zobaczyłam to był nagi mężczyzna, starszy z podniesionymi oh, no. rękoma w górę wychudzony, wymęczony jakiś chaos, który się dzieje za nim, ci ludzie biegają krzyczą, ci żołnierze w mundurach niemieckich i to mnie tak po prostu przestraszyło że ja miałam wtedy 11 Ale... lat więc moi rodzice też nie pozwolili mi obejrzeć tego filmu wtedy, obejrzeli go sami i pamiętam bardzo dobrze ich reakcje pamiętam mojego tatę, który w niektórych momentach krzyczał, po prostu krzyczał oh wow. do telewizora z, z, z nerwów i pamiętam moją mamę, która płakała, w kilku momentach po prostu oh wow. było, było słychać, że emocje biorą górę, a potem był, nastał rok 2004 lub 2005, kiedy obejrzałam ten film po raz pierwszy, i to nie z własnej woli, <głos> ponieważ kto cię zmusił. <głos> pracowałam przez jakiś czas, znaczy pracowałam, to jest takie duże, duże słowo. Pomagałam jednej z moich znajomych jako konsultantka do matury. Ona miała temat. Tam był, był taki czas, kiedy się przygotowywało na maturze prezentacje, wybierało się mm -hmm. temat, przygotowywało się go, opracowywało. Pamiętam zasadzie, te czasy. No właśnie, na zasadzie <laughs> takiego krótkiego wystąpienia. I Ona miała temat związany z wizją obozów koncentracyjnych w ogóle. Podeszła do tego szerzej, nie tylko literatura, ale także film, inne dziedziny sztuki no i wybierając sobie utwory do tej prezentacji, wpisała listę Schindlera, no i tak nie bardzo wiedziała jak, jak podejść do tego tematu, więc stwierdziłam, że dobrze od dawna chciałam obejrzeć, więc obejrzę i coś Ci podpowiem i zmiutł mnie ten film z planszy emocjonalnie i to do tego A że jak, można... na jakim nośniku obejrzałyście wtedy, że tak wejdę Ci w słowo pamiętasz w może? Wydaje mi się, że wtedy oglądałyśmy na YouTubie był ten film, nie wiem czy on nadal jest gdzieś tam dostępny, ale my oglądałyśmy go przez internet był pociachany na ileś tam części oh wow. 7 czy 8, no bo to jest jednak dość długa produkcja nie? 3 godziny, 15 tak. minut to jest konkretny timing no i oglądałyśmy to właśnie w taki sposób, więc to moje pierwsze takie, dobrze, że on był w ogóle podzielony na części bo w wielu momentach <laughs> on się ucinał akurat w takich chwilach wiecie, bardzo emocjonalnych, kiedy naprawdę trzeba no, wziąć głęboki wdech i, i podjąć decyzję, bo myślę, że ten film to też jest taka próba dla widzów, czy my chcemy dalej w to brnąć, nie? bo te początki są takie łagodne, no, na ile mogą być łagodne takie opowieści, ale potem to już się naprawdę dzieją, dzieją rzeczy straszne, więc tak to, to, tak to przebiegało. No i trzeci raz, trzeci raz objeżdżałam niedawno przed przygotowując się parę dni temu, przygotowując się do tego naszego dzisiejszego spotkania z zupełnie innym fokusem. Ja bardzo, bardzo lubię m, takie sytuacje, kiedy my się z Martą umawiamy na rozmowy o filmach, bo pozwala mi to spojrzeć, y, spojrzeć inaczej. Czy ten film nie wzrusza nadal? Tak. Czy jest on problematyczny na wielu y, płaszczyznach? O ich cholera jak najbardziej. Nie pamiętałam tego. Ja pamiętałam mm -hmm że jest to taki film, który niesie z sobą bardzo dużo wątków analitycznych, bo tu jest faktycznie, tematów jest, jest moc, bo i istota zła, i obozy, i historia, i holokaz, i w ogóle, i w ogóle, no ale jak, jak to wypada po tym kolejnym seansie, no to sobie za chwilę za chwilę poopowiadamy. Takie moje przygody z listą Schindlera. To jest fantastyczna historia z tą taśmą VHS, bo bardzo łatwo można było w ten sposób sobie coś zaspoilerować, prawda? Tak. Jak dostajesz taśmę ups! A więc pamiętajcie, be kind, rewind, nie? tak jak była ta stara po prostu maksyma w kontekście kaset VHS. Mamy nadzieję, że zawsze przewijaliście, nie byliście tymi osobami, które zostawiają, tak, a, to było znaczy, tak irytujące. Ja podejrzewam, z czego to się mogło wziąć, to mogło wcale nie być, mogła nie być to jakaś zła wola osoby, od której mieliśmy tę taśmę, możliwe, że po prostu to był ten moment graniczny, nie, to... W tej chwili po Gdzie prostu osoba, trzymała, która, która oglądała ten film przed nami, stwierdziła, że nie, dziękuję. Okay. Ale to, w przypadku wielu takich głośnych filmów, to, to jest trochę tak, że jednak y, jest jakaś taka potrzeba wewnętrzna obejrzenia ich i wyrobienia sobie własnego zdania. To jest taki po. to możliwy... w tym wszystkim chodzi. Mocno recenzentki frazes, nie? I, tak. I tego się bardzo często nadużywa, że no, nieważne, co piszą, obejrzyjcie i wyróbcie sobie swoje zdanie, ale w 90. latach naprawdę to był ważny film. I, i to, no właśnie, każdy mhm. o nim rozmawiał, nie? To też jest tak istotne. Bo właśnie to jeszcze chciałam pociągnąć tą myśl. Czy pamiętasz, jak, jak w ogóle wyglądała ta dyskusja w Polsce wówczas wokół tego filmu? No bo jakby nie patrzeć. W produkcji pojawiają się też e, polscy aktorzy, prawda? Między innymi e, młodziutka Anna Mucha. Olaf Lubaszenko. Eś... Olaf Lubaszenko, tak. Anna Mucha, takie śliczne, po prostu małe dziecko e, i, no i tak dalej, i tak dalej. Tych aktorów była masa. Zresztą e, wiele scen było też kręconych w Polsce. E, mhm. Więc ciekawa jestem, jakie masz wspomnienia, jeżeli chodzi o, ten, o tę kwestię, czy ten dyskurs był w jakiś sposób krytyczny, czy raczej to było takie wiesz, na kolanach i tak dalej. Oczywiście zdajesz sobie sprawę, że byłaś dzieckiem, więc z wielu, z wielu rzeczy nie, mo, nie mogłaś sobie zdawać sprawy, ale czy w ogóle masz jakieś takie wspomnienia, jeżeli chodzi o rozmowy na temat tego filmu z tamtego okresu? Znaczy, niewiele pamiętam, bo to były takie czasy, kiedy no, z, z racji młodego wieku nie śledziło się żadnych recenzji mm -hmm. krytycznych, ale pamiętam dwa tematy, które się pojawiały. Przede wszystkim była jakaś taka potężna ekscytacja związana z tym, że no, Steven Spielberg przyjechał, kręci film no w, Polsce, w Polsce, że w Polsce aktorzy w ogóle, że każdy, każdy praktycznie, kto był w Krakowie, no to oni tam z ulicy brali ludzi ekostatystów, więc było był jakiś taki, było jakieś takie ogromne poruszenie związane z tym, że tu zagraniczny reżyser bierze Polaków do swojego filmu i, i główne role, i jakieś tam właśnie poboczne, jacyś poboczni bohaterowie, no a drugi temat, i to pamiętam jak przez mgłę, ale mhm. były na pewno jakieś dyskusje związane z tym, że to nie jest film o Polakach, o, że, o, że, o, ciekawe. Tak jest, że bardzo mało jest tam jednak tych wątków polskich, że tak jakby się zapominało o tym, że my również byliśmy. Umieraliśmy, umieraliśmy tak jest w obozach i że reżyser skupił się jednak na zupełnie innym innym obszarze. Czyli generalnie to był mhm. problem polskiej krytyki. <śla> Tak. No, no tak, no ale rzeczywiście to jest taki temat y, bardzo graniczny, y, y, przecież Imre Kertesz, y, czyli y, no, też słyny ocalały y, napisał y, esej pod tytułem Who Owns Auschwitz, czyli do kogo należy Auschwitz, tak. prawda, więc niejako to jest, ta, to jest takie zdanie Maksyma, które bardzo dobrze określa cały ten dyskurs holokaustowy, to znaczy z czyjej perspektywy opowiadać o tym doświadczeniu, kto tutaj jest tą jednoznaczną ofiarą, kto jest katem i tak dalej, i tak dalej, a no, jednak często w, no, szczególnie w filmach, które rządzą się tam jakąś formą umowności, twórcom umyka to, jak te role były często e, no, bardzo Błędne. nieostre. I wydaje mi się, że to jest trochę problem listy Schindlera, że ona tak mm, ojej bardzo wyraźnie dzieli e, tych bohaterów historii e, na na takie właśnie konkretne role, kto jest tym arcyzłolem, kto jest tym superbohaterem, prawda, i kto jest tym tłem, no bo trochę jest też tak, że, um, że Żydzi w, w liście Schindlera tak paradoksalnie są tłem dla odkupienia Oskara Schindlera, prawda? <tryk> Więc o tym sobie na pewno porozmawiamy, ale... A wiesz, to, jeszcze, się... to jeszcze tylko jedną rzecz e... powiem, bo teraz coś, mi się, teraz coś mi się przypomniało. Nie wiem, czy również mieliście takie doświadczenia, ale Dajesz. czasami tak jest, że na lekcjach różnych przedmiotów nauczyciele podsuwają i polecają jakieś propozycje, jakieś filmy, które mogą wzbogacić temat. I ja kojarzę, że gdzieś podczas jakiejś lekcji w liceum lista Schindlera ten tytuł padł, nie pamiętam w jakim kontekście, mm -hmm. czy było to czy był to właśnie ten dobry przykład, czy jednak coś takiego bardziej kontrowersyjnego ale pamiętam, że chyba byliśmy zachęcani do tego, żeby, żeby ten film obejrzeć co się troszeczkę, myślę, że przez ostatnie lata pozmieniało bo poczytałam sobie dzisiaj trochę informacji na temat listy Schindlera i w niektórych miejscach natrafiałam na, na taką wzmiankę, że film ten jest już tak trochę wycofywany z tych poleceń jako lektura nadobowiązkowa, a wiecie trochę z jakiego ten. powodu? Ponieważ aktorzy mówią w nim po angielsku. A teraz idziemy w kierunku hiperrealizmu, polegającego na tym, że jak kręcimy film w Rzymie, no to powinno się mówić po łacinie. Jeśli kręcimy film historyczny, no to o Niemcy wiezo. po niemiecku, Polacy po polsku, e, Włosi po włosku na przykład, nie? I... Tak, to jest zdecydowanie tak, największy tak. problem. Uważam, że Wilnera. Tak. Widzę, że ona. Tak, widzę, że Ola tutaj wspomina strefę interesów, więc tutaj sobie pozwolimy w mały sposób zreklamować naszą audycję, w której omawiamy strefę interesów na, na antenie Radia Kapitał, to tutaj też to jest taki wątek, który na pewno nie będziemy jakoś bardzo poszerzać, bo po prostu już co miałyśmy powiedzieć, to powiedziałyśmy i też znowu byśmy odpłynęły w morze dygresji, zanim, zamiast skupić się na, na tym właściwym ale wiesz co, Ola, w strefie interesów tak naprawdę tożsamość ofiar tak naprawdę nie ma znaczenia, naprawdę, i, i mówię to jako, jako argument pozytywny w kontekście tego filmu, że, że to jest jakby film zupełnie o czymś innym, więc jak będziesz miała okazję, to koniecznie sobie zobacz, bo strefa interesów to jest zdecydowanie taki film, no, który nie zostawia nikogo obojętnym. Wiem, że znowu to jest ten taki frazes, okay. nie? Ale, ale to jest rzeczywiście kino, które jest zupełnie inne, zupełnie osobne i, i w ogóle trudne do ujęcia w jakieś takie... Krytyczne ramy, prawda? Więc, um, na A ja pewno byś tutaj jeszcze zobaczyć. jeden komentarz, bo tak naprawdę, prawdę powiedziawszy, bardzo liczyłam na to, że Sylwek poruszy ten, ten temat, jak to jest. Ja się bardzo mocno zastanawiam w przypadku szczególnie kina historycznego i w przypadku takich jakichś opowieści branżowych, jak na to patrzą odbiorcy, którzy no, studiowali historię, wiedzą, jak było. Czy y, ta świadomość faktów, bo my tak sobie możemy tutaj mówić, ani ja, ani Marta nie jesteśmy z wykształceniami, z, wyks z wykształcenia historykiem, historyczkami nie jesteśmy, tylko gdzieś tam hobbystycznie niektóre kwestie nas ekscytują i doczytujemy, sprawdzamy ale kiedy ma się już po prostu takie naprawdę szerokie spojrzenie, czy y, główny problem takich produkcji bierze się właśnie z tego, że boli nas to przeinaczanie faktów, czy innym problemem jest to jakich y, y, jakich umiejętności, jakich gatunków używają twórcy, żeby o konkretnych historiach opowiadać, bo, bo my w, te, w tej naszej dyskusji na temat holopolo tam trochę pomstowałyśmy, że się te, te narracje zmieniają od jakichś takich opowieści no, skupionych na ogóle po historię jednostki, przez dramaty, po romanse i, i zastanawiam się, w którym miejscu jest ten główny problem jakby, nie? Czy, czy problemem nieudanego filmu historycznego jest to, że rozmija się z faktami, czy może nieumiejętność reżysera, żeby zaprezentować niektóre rzeczy odpowiednio, albo żeby bo to też trzeba umieć jednak wyważyć, nie? żeby nie szantażować widza, ale żeby też zbytnio go nie a, dystansować a, do dokładnie. tematu, bo jednak, jednak kwestia holokaustu i kwestia mm -hmm. zagłady i, i te wszystkie rzeczy, które miały miejsce w trakcie II wojny światowej, to są naprawdę porażające historie i ja wychodzę z takiego założenia, myśląc o tych filmach, że naprawdę nie chciałabym, żebyśmy dotarli do takiego momentu, że um, będziemy oglądać kolejny film o Zagładzie, tak bez emocji, to by był chyba taki jakiś najgorszy, mm -hmm. najgorszy punkt patrzenia na tę historię, bo um, one muszą porażać, nie? To, to, to w rdzeniu mają w to w tym stronach. Oczywiście, tak, tak, wiesz co, wydaje mi się, że y, dużym problemem są po prostu intencje twórcy, więc ja jakby nie mam... Y, znaczy, źle to zabrzmi, bo e, wydaje mi się, że problemem nie jest e, jakby pewna interpretacja faktów, e, co raczej to, e, czemu ta interpretacja ma służyć, prawda, no bo mamy jakieś e, filmy przygodowe, które są gdzieś tam osnute wokół historii, no wiesz, no, pierwsze co mi przychodzi do głowy, bękarty wojny, prawda, więc jakby e, tutaj jesteśmy świadomi tego, że historia jest wykorzystywana Ale ona jest od początku wzięta prawda? w nawias. Nie? Tarantino nie, tak, nie sili tak. się na przekonywanie, że to tak, są fakty. Tak, nie? Dokładnie. Nie, mówi, nie mówi tutaj widzowi, że hej. Jasne, nie... jasne. Tak było. Wydaje się, że jakby największym problemem jest to, gdy temat ma przykryć jakieś negatywne, czy, czy złe intencje twórcy, czy w ogóle e, jakieś złe intencje dzieła, na zasadzie wiecie, e, kręcimy film e, o Holokauście, czy o jakiejkolwiek innej zbrodni wojennej, e, po to, żeby nikt nam nie zarzucił, że film jest, za przeproszeniem, ujowy, nie? że o rany, bo podejmuje taki, podejmujemy taki mocny temat, więc na pewno nikt nam nie zarzuci, że nakręciliśmy zły film, no a to jest bzdura, no bo jakby temat nie przykrywa ostatecznej jakości dzieła i jakby to powinniśmy rozdzielić i to się tyczy tak naprawdę każdego tworu kultury, książek również, nie? Że, że często jest tak, że ja się zresztą często spotykam z tym na lubimy czytać, gdy sprawdzam ocenę jakichś książek historycznych <śmiech> <śmiech> i często pojawiają się komentarze na zasadzie no takiej literatury nie powinno się oceniać, bo coś tam. No jak to? <śmiech> no Wiecie, są dobrze napisane wspomnienia i źle napisane Aha. wspomnienia i to nie jest niczym złym, jeżeli my wartościujemy daną pozycję ze względu na jej walory jakby estetyczne, jakkolwiek to brzmi, a nie to temat ja jako postawię taki. Pytanie, Więc to wydaje mi się ja, duży ja problem. Ja też dzisiaj złapałam no. się w pewnym momencie nad, nad taką konkluzją i zaczęłam się zastanawiać i bardzo jestem ciekawa, co no, nasi widzowie też mają do powiedzenia w tej kwestii. Czy lista Schindlera jest filmem historycznym, czy jest filmem biograficznym? Y no to jest Bo trudne. Wy wydaje mi się, że jednak bardziej z powodu tego, w jaki sposób Spielberg porozkładał niektóre akcenty w tym filmie, ja byłabym chyba jednak bliższa tej opinii, że jest to de facto biografia Oskara Schindlera, nie taka całościowa, tak, tak, tylko tak, jakiegoś tam wycinka, jakiegoś, jakiegoś fragmentu tego właśnie momentu przeobrażenia i, i reagowania w tych no, najpotworniejszych momentach życia. Oczywiście, że tak i fakt, że ten film oceniamy bardziej w tym kontekście niejako podkreśla Yy, wiele yy, jakby nie dociągnieć tego filmu i fakt, że on bardziej yy, jakby działa jako biografia świadczy o tym, że pewne tematy yy, jednak nie udźwignął tak jak powinien prawda? No Zresztą widzę, że nasi widzowie dosz... też <głos》> utwierdzają nas w tej ocenie, dlatego fajnie, że jesteśmy zgodni, no ale właśnie zagłębiając się już pomału rzeczywiście w ten film, <głos》<głos》. <głos》. jak to my, milion dygresji, dlatego fajnie, że z nami jesteście dzisiaj, e... e, o rany, no tak, właśnie, Steven Spielberg, bo... Ciekawi mnie jak to jest właśnie z produkcjami tego typu, o których wiemy, że stoją za nimi jakieś konkretne nazwiska, wielcy twórcy, no Steven Spielberg nie rzucaj mi tu takich bomb bo ja się tutaj nie skupię dziewczyną że z no dobra no ale właśnie wracając do meritum czy nie uważasz ty Bogusiu i czy nie uważacie wy nasi drodzy słuchacze że jest trochę tak że zasiadając do listy Schindlera po raz pierwszy Wiedząc, że film reżyseruje Steven Spielberg, to czy my już z tyłu głowy nie mamy pewnego bagażu, oczekiwań, wyobrażeń, jakiegoś formowania sobie tej historii? No bo wiesz, mamy rok 93. Steven Spielberg nakręcił już no od cholery wielkich, kultowych filmów e, i, i takich, wiecie, efekciarskich filmów przede wszystkim. E, no nie wiem, mamy szczęki, mamy bliskie spotkania e, trzeciego stopnia. Mamy Park Jurajski w tym no samym w ogóle... roku, to lista Schindlera. Tak, no w ogóle. tak. To już w ogóle. E, e, bliskie spotkania e, trzeciego stopnia e, wspominałam, nie bez powodu, e, bo jeden z krytyków e, podsumował listę schindlera bliskie spotkania nazistowskiego stopnia właśnie w tym kontekście jak bardzo Spielberg podchodzi rozrywkowo do, do historii. Chodzi mi o to, że po prostu osoba, autor tej krytyki zrównuje język rozrywkowego kina by Steven Spielberg z tym jak Steven Spielberg opowiada o historii będziemy rozmawiać. W każdym razie, no czy nie jest trochę tak, że właśnie słysząc Steven Spielberg to czy my już na starcie nie mamy jakichś wyobrażeń? W ogóle Oczywiście, że pina? mamy, no bo jest to zdecydowanie reżyser, który chyba nadal kojarzy się z jakimiś takimi opowieściami epickimi, monumentalnymi i wydaje mi się, że wtedy w 1993-1994 roku no to, no był zdecydowanie na tej fali wznoszącej cały czas, więc do pewnego stopnia na pewno wszyscy byli ciekawi on zresztą też, tak jak sobie prześledzicie trochę informacji bo można w internecie trafić na jakieś wywiady z tamtego okresu jakieś teksty rozmowy z nim to w wielu miejscach Spielberg opowiadał o tym, że czuł jednak jakąś taką wewnętrzną potrzebę zrobienia tego filmu dobrze, tak jakby zależało mu na tym, żeby ta historia po prostu nie zniknęła, początkowo też był w ogóle problem z wyborem reżysera, więc to, że on się zdecydował finalnie na opracowanie tej, tej, tej produkcji, to też było trochę zrządzenie, zrządzenie losu, bo pozostali twórcy, którzy byli brani pod uwagę jako reżyserzy tego projektu, no to z różnych powodów odpadali. I on też. Z racji tego, że jest to twórca pochodzenia żydowskiego, bo on również się nie krył wtedy z tym, z, z jakiej rodziny się wywodzi, więc można było myśleć o tym w takich kategoriach, że opowiada też część swojej rodzinnej historii też jakoś próbuje upamiętnić to doświadczenie w szerszym jakimś takim spojrzeniu no, że te jego filmy są widowiskowe to fakt, ale ja chciałabym też skupić się na innym aspekcie, bo tak sobie rozmawiamy tutaj o tym, że Spielbergowi w przypadku tego filmu wiele rzeczy nie wyszło i że jednak te kontrowersje nadal, nadal trwają, Da no, mu się w wielu miejscach zarzucało, że był taki bardzo zachowawczy, że niektórzy w momentach te kamery wycofuje, nie pokazuje wszystkiego, że przekracza różne granice i tak dalej, i tak dalej, ale on ma coś, co od zawsze mnie zachwycało i chyba zawsze będzie mnie poruszać, niesamowitą umiejętność opowiadania historii, to w jaki sposób Spielberg tworzy te swoje, te swoje dzieła, Marta uciekła, Marta zniknęła nam, no ale to techniczne problemy i coś się rozłączyło i zaraz będziemy myślę wracać do, do jestem! rozmowy. Jestem! Jesteś, o Przez, przez <grym> moment po prostu zniknęłaś. Do. Nie wiem, co się stało, ale, ale na szczęście jestem. Dobrze, to wracamy do tego tematu tym. No jak... okay. To jest to, o czym opowiadałam. Tak, Marta testuje w ogóle dzisiaj nową, nową aplikację do łączenia się telefonem z, z komputerem do przekazywania wideo i ta aplikacja ma bardzo głośne reklamy, co mieliście właśnie na gorąco. Na gorąco mogliście, mogliście tego posłuchać. Dobrze, Ale wróćmy do Spielberga. Tak, te scenariuszowe umiejętności, bo to jest jednak film, który jest znakomicie rozpisany i on to też konsekwentnie prowadzi w różnych momentach, to jak fabularnie niektóre rzeczy się powielają, jak jest tam właśnie ten wątek tych tytułowych list, to jest naprawdę film napisany znakomicie i pod kątem takiego przeglądania się tym wewnątrz fabularnym refrenom i jakimś takim rzeczom, które budują mi bohatera, to on jest po prostu mistrzem i to, że ten film przez te 3 godziny 15 no on mógłby być troszeczkę krótszy, nie? jednak niektóre rzeczy można by tam trochę zredukować, ale ja nie cierpię podczas tego seansu nie, nie, nie, nie czuję takiego jakiegoś znużenia, które doprowadzałoby mnie po prostu do no, już takiego, do takiej trzęsionki, że panie, idziemy już dość no, tak, więc tak, ten scenariusz i to, że będzie to widowisko epickie i takie no, coś naprawdę monumentalnego, to, to, to, to są te rzeczy, które kojarzą mi się ze Spielbergiem i z listą Schindlera też. No ale właśnie, słuchaj, może to też jest ważne pytanie, czy fakt, że się nie nudzimy na tym filmie, czy on nam tak szybko zlatuje, to czy to jest koniecznie coś dobrego, czy nie, czy to też nie pokazuje w pewien sposób podejścia e, Spielberga do historii na zasadzie właśnie e, ubrania tej historii, jak już było... szaty? Tak. tak, tak, okay. dokładnie e, jak mnie wywaliło to pozwoliłam sobie poszukać e, tego orygin oryginalnego sformułowania jednego z krytyków który nazwał listę Schindlera dosłownie Close Encounters of the Nazi Kind. To eee, e, no dlatego Cię wyrzuciło, tak, w... zbierasz argumenty tak. w kontrze, nie wolno. Tak, dokładnie, więc e, no postaram się, żeby mnie już nie wywalało, więc e, oby, oby to była jednorazowa sytuacja. E, no ale właśnie, no, Spielberg tutaj sobie wybrał za bohatera no, konkretną figurę historyczną, osobę, która niesie ze sobą cały bagaż znaczeń historyczno-filmowych zarazem, nie? no bo tutaj mamy postać niemieckiego. Biznesmena, przemysłowca, który na początku filmu widzimy, że sympatyzuje z nazistami, z partią narodowo-socjalistyczną. Generalnie no, korzysta z tego systemu, prawda? Wiemy, że że korzysta z przymusowej siły roboczej, więc jakby no, można się obrażać bądź nie, no, ale zdecydowanie tutaj Oskar Schindler jest taką postacią, która ma zostać odkupiona przez swoje czyny. No i fakt, że Spielberg sięgnął właśnie po taką postać, no, też wiele mówi o tym filmie, prawda, że, że, że tutaj historia Holokaustu jest interpretowana właśnie czy pokazywana z perspektywy tego dobrego Niemca, prawda? No i jakby to, to jest taki bardzo, bardzo skrótowy rys fabularny, bo myślę, że nawet jeżeli filmu nie widzieliście, to co mniej więcej znacie jakieś tam ramy fabularne. Rzeczywiście, Bogusia, ty tutaj powiedziałaś o tym, że film długo trwa, no bo rzeczywiście on ujmuje jakby no, konkretny etap historii, prawda, na początku oglądamy e, jeszcze w cudzysłowiu, bo oczywiście nie dla każdego, e, ale sielankę e, w targanym wojną Krakowie, getcie, widzimy jakieś bankiety, e, nastrój jeszcze takiej hula, hulaszczy trochę, nie? No zresztą nawet o, Oskar Schindler jest... Mm, Takim bawidankiem, prawda. On bardzo korzysta zarówno ze swoich pieniędzy, jak i z tego, co może za te pieniądze kupić w wojennym Krakowie, prawda. Potem oglądamy likwidację krakowskiego getta, historię obozów w Płaszowie, czyli generalnie no, ten przekrój historyczny jest bardzo, bardzo duży. No i pomyślałam sobie, że takie wgryzanie się w tą fabułę, zaczniemy od takiej typowo kuchni. Eee, często o tym piszę na Twitterze, więc jeżeli ktoś gdzieś tam mnie śledzi, to, to, to pewnie wie, Bogusia zresztą też to wie. E, <grym>, i, i, I nieraz w ogóle dyskutowałyśmy na ten m, temat. Otóż e, ja jestem... E, wielką przeciwniczką używania czarno-białych zdjęć i mówię teraz autentycznie, poważnie, na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć filmy, w których moim zdaniem czarno-białe zdjęcia były zasadne i w ogóle byłyby związane z tym, o czym ten film jest, a w większości przypadków e, czarno-białe zdjęcia są po prostu chwytem, e, który ma nas złapać za gardło, bo oglądamy przecież taką straszną historię i czarno-białe zdjęcia muszą być, no jeszcze tutaj ta dziewczynka w tym czerwonym płaszczyku, to jest w ogóle, ja pierdzielę, to zdjęcie powinno być w słowniku pod hasłem szantaż emocjonalny, bo przecież przemiana e, Oskara Schindlera zaczyna się niejako od zobaczenia tej dziewczynki. Więc Kaman, gdyby dziewczynka była w czarnym płaszczyku, toż by nie miała takiej siły rażenia? Aaaa! ci idzie. Ja, znaczy ja, zanim jeszcze tak porozmawiamy o tej kolorystyce, bo akurat to jest coś, co mnie konkretnie przekonuje, to ja bym chciała postawić Ci konkretne pytanie, czy Ty lubisz w ogóle twórczość Stevena Spielberga, bo czy, czy, czy, czy wydaje mi się, znaczy wiem, że nie lubisz tego filmu konkretnie, wiem, że nie lubisz Listy Schindlera, ale czy to jak Czytasz inne jego dzieła, wydaje ci się pewnego rodzaju wypadkiem przy pracy, czy może jednak jest to jakaś taka tendencja, którą postrzegasz w, w tym, jak Spielberg opowiada te swoje historie? Lista Schindlera to jest totalnie Spielbergowski film i o ile... E, taka... To dobrze czy to zależy, okay. o, o czym rozmawiamy. E, okay. Ale chodzi mi o to, że to takie, e, takie rozbuchanie, taka efekciarskość, to jest totalnie Spielbergowskie. ale o ile coś takiego nie przeszkadza mi e, w, nie wiem, e, Indianie Jonesie, w szczękach czy, czy, czy czymkolwiek innym, tak. E, no, w, w liście Schindlera jest dla mnie kompletnym brakiem wyczucia historii, o której chce się opowiedzieć. No, wiesz, tutaj mi się nasuwa takie proste, jakby porównanie. Steven Spielberg, okej, okay, twórca o żydowskich korzeniach, i on o Holokauście opowiada w takiej formie, a porównajmy to chociażby do Pianisty, czyli filmu Polańskiego, który stracił matkę w Holokauście, który sam był w getcie, no i jakby to są dwaj twórcy o podobnych korzeniach, a w ogóle zupełnie innym wyczuciu formy, i wiesz, i tutaj taki, taki no pół żartem, pół serio, jak wgłębicie się w Przygody Indiany Jonesa, oczywiście teraz nie pamiętam tytułu, to tam chyba ojciec Indiego, którego gra Sean Connery, chyba on mówi o nazistach, ale nie w kontekście ich zbrodni, tylko tego, że palili książki. I jakby Indiana na Tak. <śmiech> tak, tak. I wiecie i okej, okay, tutaj mamy kino czysto rozrywkowe, więc uh -huh. nikt nie oczekuje, że w Indianie Jonesie nie wiem, będzie się opowiadać o holokauście, o opaleniu ludzi w piecach, prawda? No ale niejako to jest taki przykład tego jak Spielberg traktuje bardzo E, taki użytkowy sposób historię, że niekoniecznie chcę opowiedzieć e, o danej historii, e, tylko, e, tylko bierze tą historię po tym, żeby opowiedzieć bardziej o jakimś, mm, o jakimś micie, o jakiejś bardzo takiej e, właśnie czarno-białej historii, no men omen, no bo mamy czarno-białe zdjęcia, prawda? No ale zaraz będziemy sobie to rozkładać. W każdym razie, no te zdjęcia są piękne, no Janusz Kamiński naprawdę odwalił kawał dobrej roboty, więc jakby nie zrozumcie mnie źle na takim etapie, znaczy na takim poziomie czysto technicznym, to jest naprawdę doskonała robota, ale w kontekście emocjonalnym wydaje mi się, że to był taki dodatkowy chwyt podjęty przez Spielberga na zasadzie o Jezu, sieć widzuj i się wzruszaj i w ogóle i, i się przejmuj. No i wiesz, i ja sobie takie, zadaję takie pytanie, czy dokładnie ten, tego, ten sam efekt nie osiągnąłby kolorowymi zdjęciami. No, jeżeli jesteście tu dzisiaj z nami, to prawdopodobnie albo oglądaliście, albo słyszeliście o filmie Ici Patrz, który jest kolorowy, a udało się mu być o milion razy bardziej emocjonalnym i przejmującym i udanym niż właśnie liście Schindlera. Znaczy to chyba jest bardzo takie symptomatyczne, że akurat Spielberg ten film postanowił odrzec z kolorów, bo te, to, to, to jego tłumaczenie, że dla niego zagłada, dla niego Holokaust jest utożsamiany z, ze zdjęciami czarno-białymi, więc on sobie inaczej tej historii nie wyobraża w głowie, to ja akurat to jego wytłumaczenie kupuję i kupuję również z tego względu, że w wielu miejscach Spielberg opowiadał o tym, że chciał nadać liści z Schindlera taki nieco dokumentalny rys i poprzez kompozycję tych niektórych kadrów jakby tak sobie spróbować poszukać trochę w podręcznikach historii czy w różnych miejscach dokumentujących, gdzie, gdzie widzimy autentyczne fotografie dokumentujące wojnę, to te kadry są jednak odwzorowywaniem jakichś takich obrazów, które gdzieś tam przeniknęły do masowej świadomości. Więc pod tym kątem Odarcie tego obrazu z kolorów i skupienie się tylko i wyłącznie na tej tonacji czarno-białej wydaje mi się rzeczą dobrą i dzięki temu chyba ten film jest też takim utworem, który się broni, jednak ten jego uniwersalny charakter jest do pewnego stopnia skupiony właśnie w tej czerni i bieli, to że te kadry są świetne, no to bez dwóch stań tutaj no, mhm. mo można się rzeczywiście nimi e, zachwycać wielokrotnie, ale oprócz tego lista Schindlera jest też jednak taką produkcją, Ha, no, która aspiruje jednak do tego, jednego z ważniejszych dzieł mówiących o Holokauście i do takiego mm -hmm. filmu, który mm, będzie, y, tak rozmawiałyśmy sobie prywatnie z Martą, że ta lista Schindlera jest w wielu miejscach określana jako taki wzornik, ale y, taki tak. wzornik, który mm, stanowi ten punkt bazowy a co inni twórcy z tym zrobią to już jest, to już jest ich kwestia ja bardzo lubię filmy czarno-białe, kojarzą mi się trochę ze starzyzną z tym takim powabem po czegoś, co już minęło, ale jednocześnie dobre wykorzystanie oświetlenia w tych filmach, też niektóre sceny i niektóre przemiany bohatera podbija i akurat Lista Schindlera jest taką produkcją, która dobrze gra światłem i w niektórych momentach dobrze też gra tymi, tymi emocjami, no i to jest mm -hmm. faktycznie taki trochę historyczny jednak obraz obraz wojny. Trochę, mm -hmm. z naciskiem na trochę. Tak. to to tutaj mi się nasuwa takie pytanie w kontekście tych czarno-białych zdjęć, i znowu jestem bardzo ciekawa tego, co Wy o tym myślicie, bo zastanawiam się, czy, czy fakt, że w ogóle rozmawiamy o sensowności użycia takiego koloru, nie świadczy trochę o tym, że... My jako pokolenie na przełomie tych 30 lat jednak zmieniliśmy się i zmieniło się nasze postrzeganie jakichś dokumentów, i tu mówię dokumentów jako szerokiego mm -hmm, przekazu, nie, niekoniecznie mm. filmowego, właśnie dokumentów wojennych, bo powiem Wam, że ja na przykład śledzę sporo kolory Koloryzatorów, kolorystów chyba, kolorystów. Kolorzatorów, kolorystów. płaza, skupcie, się. E, kolorystów, e, artystów, którzy kolorują właśnie historyczne zdjęcia. No i co, przeszkadza e, ci to czy nie? Jakby ci nie, ktoś nagle teraz pokolorował ale i nie gera. Błagam, zróbcie to. E, ale nie, zmieszam do tego, że pod tymi zdjęciami. To jest taki komentarz, który się pojawia praktycznie za każdym razem, osoby piszą mniej więcej w ten sposób, że dzięki, że kolorujesz, bo przywracasz tym ludziom życie i oni się wydają bardziej namacalni, bardziej na wyciągnięcie ręki. i to jest w sumie pewien paradoks, jak się o tym pomyśli, nie? że z jednej strony te czarno-białe zdjęcia mają nas właśnie wzruszać, mają budować ten emocjonalny ładunek, a z drugiej strony, czy nie jest trochę tak, że też stawiają taki dystans jako do historii, która wydarzyła się tak strasznie dawno temu. Serio, polecam Wam sobie pośledzić na Facebooku różnych właśnie kolorystów zdjęć historycznych i nawet przy, Przyjrzeć się swoim własnym reakcjom i czy nie jest trochę tak, gdy, że gdy widzimy e, zdjęcie z wojny, czy, czy, czy, czy to jakieś plenerowe, czy zdjęcie konkretnej osoby, czy pokolorowane nie działa na nas niejako mocniej, e, zupełnie inaczej, na zasadzie takiej, że e, te osoby wydają się... E, bliżej nas, bardziej swojskie, bardziej e, tacy jak my. E, wydaje mi się, że to szczególnie dobrze działa w przypadku zdjęć e, z powstania warszawskiego, gdy kolorowe pokazują no, całej okazałości, mówiąc brzydko, e, właśnie tych często dzieciaków czy młodych ludzi, którzy tam walczyli, którzy nie są osłonięci e, tą dystansującą, czernią i bielą, tylko właśnie nabierają kolorów. Więc no to jest pewien paradoks, wydaje mi się. Hmm. Próbuję sobie teraz wyobrazić, jak by wyglądała lista Schindlera, gdyby została pokolorowana. I, I też od razu moje myśli biegną w kierunku tego, że w tym filmie są zdarzają się fragmenty kolorowe jednak i że um, ta poetyckość, bo. Wielu recenzentów zarzucało Spielbergowi to, że on w pewnym momencie porzuca fakty, porzuca faktografię na rzecz tworzenia obrazu z jakimiś takimi akcentami poetyckimi. Ta wspomniana, no ta, ta, ta wspomniana czerwona, tak, tak. Bo na pewno będziesz o tym mówić. I to też jest właśnie rzecz, o którą cię chciałam zapytać, więc dobrze, że zaczęłaś. Właśnie, metaforyka w bo jeden. Jak to na nas działa, prawda? I, I tutaj Ci właśnie oddaję głos odnośnie tej dziewczynki w czerwonym płaszczyku. Dziewczynka w czerwonym płaszczyku jest bardzo ciekawym narzędziem do odwracania uwagi widza. I wydaje mi się, że to w jaki sposób my oglądamy tę scenę, to też do pewnego stopnia odzwierciedla nasze podejście do Holokaustu i to, że Spielberg wykorzystał konkretny, konkretnie ten zabieg w tej scenie, też jest rzeczą istotną, bo my, my rozmawiając o narracjach w kinie historycznym i w kinie obozowym, bardzo często powoływałyśmy się na zmianę tej perspektywy i odchodzenie od relacji ogółu, ogółu do relacji mm, szczegółowych, konkretnych, konkretnych osób. I to w jaki sposób razem z Oskarem Schindlerem śledzimy jakby przemierzającą, uciekającą, ratującą swoje życie dziewczynka w czerwonym płaszczyku, jest chyba takim symbolem jakiegoś takiego poszukiwania nadziei w tym całym koszmarze, ja to przynajmniej tak sobie próbuję wytłumaczyć ten, ten, ten moment, bo tam wokół niej dzieją się różne rzeczy okropne, bo no, ta postać pojawia się w scenie pacyfikacji getta, więc no, dzieją się rzeczy straszne, ale jakoś tak kibicując jej, to tak jakbyśmy jednak poszukiwali tej nadziei w tym, w, tym, w tym całym złym obrazie. To oczywiście jest no, wspomniana przez ciebie metafora i może być to faktycznie czytane jako pewnego rodzaju nadużycie, no bo co to właściwie znaczy los jednego ocalałego w kontekście tych wszystkich osób, które zginęły w trakcie holokaustu. To zresztą y, chyba Stanley Kubrick opowiadając o liście Schindlera użył takiego sformułowania, że to nie jest opowieść o zagładzie. To nie jest opowieść o doświadczeniu narodu żydowskiego, tylko jest to historia sukcesu, historia sukcesu Schindlera, Schindlera, któremu się udało zrobić majątek, wykorzystać go w szczytnym celu i historia sukcesu tych pracowników, którzy w pewnym momencie na niego trafili, dzięki temu udało im się przeżyć, więc no, ta metaforyka filmowa, Tutaj bym trochę jednak, y, rozumiem ten zabieg, żeby, żeby nie było, że tak się będę czepiała tutaj wszystkiego, rozumiem mm. co Spielberg miał do powiedzenia, ale to jest jednak, jakbym gdzieś poszukiwała y, szantażu emocjonalnego i takiego y, a, gry z, takiej, z, z, z taką premedytacją pewnego rodzaju, to chyba właśnie mm. w tym. W tej, w, tej, w tej dziewczynce, w tej, w tej bohaterce i w tym, w jakich okolicznościach spotykamy ją po raz kolejny, bo tak jak wspominałam, tu jest dużo refrenów we mnoż były, więc tak dzisiaj w czerwonym płaszczyku powraca w pewnym momencie. E, tak, od czepiania się dzisiaj wszystkiego <laughs> jestem ja, e, bo Gusia będzie to studzić te moje e, narzekające mm, zapędy. tutaj. Ale z drugiej strony Pani jeszcze... Zobaczcie, bo tak wracając do tej, do tej czerni i bieli i do tej czerwonej, do tego czerwonego płaszczyku. Gdyby film był kolorowy, to czy nie byłoby też trochę tak, że my byśmy jednak skupiali się bardziej na tej przemocy, gubiąc gdzieś to przesłanie, które Spielberg chciał w nim zawrzeć? To takie wie, trochę prowokacyjne pytanie i tak, no to jest takie filozofowanie, co by było gdyby, nie? No ale też mhm. się nad tym zastanawiałam, myśląc o tym filmie. Wydaje mi się, że to wiele zależy od jakichś tam naszych indywidualnych predyspozycji, bo no, wiadomo, pokolorowanie jednej dziewczynki działa jakby zupełnie inaczej, nie? no tym bardziej, że e, uwaga, spoiler, jeżeli ktoś nie chce spoilerów, to Słysza, do widzenia. E, Nie, nie wyganiamy Was, bądźcie z nami. E, kolejny raz ten e, czerwony płaszczyk widzimy po prostu na stosie, trupów, mówiąc bardzo brzydko, więc no tutaj mamy taką bardzo prosto w twarz metaforę o tym, że no, dziewczynka, która ruszyła serce Oskara Schindlera zginęła jak milion innych dziewczynek. Tylko właśnie, to jest też pytanie następujące, czego my tak naprawdę oczekujemy od, od tego filmu? No bo on w ogóle cierpi na to, na co cierpi wiele filmów o Holokauście, czy w ogóle o wojnie, że chcą ujmować wojnę z perspektywy bohatera zbiorowego. To że... Bo się to moim zdaniem nie udaje zupełnie zupełnie się nie udaje i to jest częsty problem, bo wiadomo, że łatwiej operować wielkimi metaforami i wielkimi uogólnieniami, właśnie operując bohaterem zbiorowym, czyli wtedy kleimy te wielkie narracje o wielkich emocjach, nie, i wtedy ty się nie skupiasz na tych milionach ludzi, którzy zginęli w czasie wojny, w czasie holokaustu, tylko skupiasz się na tej jednej dziewczynce i okej, okay, tutaj ktoś powie, że ta jedna dziewczynka jest metaforą tych wszystkich dziewczynek, nie? No, ale czy to nie jest też trochę traktowanie widza za przeproszeniem jako jakiegoś historycznego debila, mówiąc brzydko, na zasadzie, że musi mieć postawione przed przed oczami coś tak dosłownego, żeby zrozumieć cały ogrom tego problemu. E, dlatego właśnie Cię zapytam o tą metaforykę, bo to jest też ciekawa kwestia, jeżeli chodzi A o Jest Nie wiele tych metafor, mam wrażenie, tak. tak. Znaczy cała ta historia jest jedną wielką metaforą, mam wrażenie. Biorąc pod uwagę finał szczególnie. W każdym razie zapytam Cię o to z konkretnego powodu. Czy ty masz jakieś indywidualne predyspozycje, jakieś oczekiwania, gdy siadasz do kina wojennego, czy lepiej, i w ogóle to też pytanie do was oczywiście, bo my sobie tutaj widzimy się my tylko we dwie, ale chcemy rozmawiać z wami, czy jakby lepiej działają działa pokazywanie czegoś metaforycznie, czy raczej właśnie dosłownie, jak obuchem w za przeproszeniem. Już o tym wspominam w którymś naszym wejściu, nie wiem, czy, czy, czy audycji, czy live. Ie. W każdym razie Wanda Jakubowska, kręcąca ostatni etap, była oskarżana o to, że ona te swoje bohaterki pokazuje tak bardzo bohatersko i z takim powerem, że te kobiety są takie odważne i w ogóle, no to są w ogóle członki ruchu oporu, a wówczas oczekiwano, że obraz obozu będzie tym takim syfem, brudem, marazmem i beznadzieją, natomiast tutaj Wanda Jakubowska jako osoba, która przeżyła poprzez takie formowanie swoich bohaterek, chciała no niejako celebrować swoje własne życie, prawda, że ona przeżyła, no i po prostu jest w stanie ten film nakręcić, no ale no i właśnie, i to jest ten, ten rozdźwięk, nie? że co jest lepsze, metafora, czy raczej taka brutalna dosłowność, bo to wydaje mi się też być kluczowe w zrozumieniu, jakim filmem jest Lista Schindlera i to, że jest takim, a nie innym filmem działa, niekoniecznie. Znaczy ja myślę, że w przypadku kina historycznego albo rzeczywiście takich narracji, które dotykają wyjątkowo trudnych i brutalnych y, historycznych doświadczeń, to ja jednak odzierałabym je metafor. Y, chyba y, czymś, co gwarantować może siłę przekazu jest y, realizm, jest naturalizm. Mm. Y, ja y, odnośnie kina historycznego w ostatnich latach ogląda, oglądam go nieco więcej niż wcześniej a to z tego powodu, że jednak z wiekiem jako odbiorca robię się bardziej ciekawa kiedyś tego typu filmy bardzo mnie przerażały i to zarówno te narracje związane z obozem koncentracyjnym, jak i historie wojny w Wietnamie jak i wszystkie opowieści o konfliktach w Afryce to były faktycznie mm -hmm. takie zawsze jak widziałam gdzieś Pojawiały, pojawiały mi się te tematy, to, to wiedziałam, że będą to mocne filmy i że niekoniecznie chcę sobie to robić, ja jako odbiorca, więc wydaje mi się, że jednak stawiałabym w przypadku tych konkretnie opowieści na realizm Ym, chociaż, chociaż jeśli trafi to na dobrego twórcę, takiego, który no już po, potrafi odpowiednio niektóre rzeczy ogrywać, to i ta metafora jest myślę też ym, do zaakceptowania, z tym, że to jest wiele pułapek i to takich, które ym, tak. procesami sobie stawiają. Nie? Bo czy pójdziemy, czy pójdziemy w realizm, okej, okay, no dobra, ale do którego momentu? To jest to, o czym wspomniałam wcześniej. Spielberg pokazuje brutalne sceny pacyfikacji getta prezentuje rzeczywistość obozową i no te wszystkie momenty, kiedy Among God strzela do, do ludzi tak po prostu dla zabawy, ale pojawiają się sytuacje, kiedy my nie widzimy tych niektórych rzeczy nie zaglądamy do krematorium widzimy tylko gdzieś tam najazdy na komin więc to też je, czy to jest jego jakaś taka jakiś świadomy wybór jednak że coś pokaże a coś nie czy się, mhm. czy się jednak wycofuje, czy nie chce być oskarżony o pewnego rodzaju epatowanie przemocą, bo to też jest bardzo częsty problem, jeśli idziemy w kierunku realizmu i brutalizmu, no to bardzo często można nam potem zarzucić, że hej gościu, jednak tutaj przesadziłeś, ta scena była niepotrzebna, nie, i tu mhm. trzeba naprawdę, kwestia, takiego zwykłego ludzkiego wyczucia, nie? I popatrzenia po na tę materię filmową też w takich kategoriach, że nie szokujemy dla szokowania, to musi być jednak do pewnego stopnia uargumentowane narracyjnie. No właśnie, dlatego strefa interesów, Ola jeśli jeszcze jesteś z nami, jest na pewno ciekawym tytułem, żeby, żeby się tym na tą kwestię pochylić, bo ja pamiętam do tej pory, gdy Wychodziłam ze, ze strefy interesu. Czekajcie, tu sobie. No, dokładnie, a najlepsze jest to, że ja pamiętam dosłownie gościa, który wychodził ze mną z kina, <gry> który po pierwsze nie kumał czym jest tytułowa strefa interesów, a po drugie no, narzekał, że tak naprawdę nic się tam nie działo. E, więc no, to jest bardzo, tak, bardzo cie tak, bardzo ciekawa kwestia, czego my tak naprawdę oczekujemy od e, kina historycznego, czy niedosłowności, e, czy po prostu takiego walenia obuchem w łeb. E, I co tak naprawdę to mówi o nas. Nie wiem, czy w sumie jesteśmy w stanie. E, dojść do jakiejś jednej odpowiedzi, że pewnie to... Y mnie no. też przeraża, bo tak teraz słucham tego, co, co, co, co mówisz i czytam tutaj te komentarze, które nam się pojawiają, za mhm. które bardzo dziękujemy i ja się też tak przeraziłam w pewnym momencie, że mogą być jacyś odbiorcy którzy siadają do kina historycznego z zamiarem zobaczenia jak najbardziej brutalnych yy, momentów dreszczyku emocji dreszczyku to straszne emocji. jest to, to straszne jest, bo my tak sobie, bo rozmawiają sobie dwie laski, które oglądają horrory i które nie mają problemów najmniejszych z jakimiś brutalnymi scenami i przepraszam za wyrażenie patroszeniem ofiar, ale mm -hmm. kiedy dochodzimy już, no tak jak wspominałam, wojna w Wietnamie albo ludobójstwo w Ugandzie ja mam świadomość, że to było nie? I... no właśnie i już, już mi się załącza bardzo dużo takich typowo etycznych rozkmin, które też wydaje mi się, że w kontekście listy Schindlera właśnie powodują te wszelkie kontrowersje, które jednak wokół tego, tego filmu narosły. Nie? Co, co wolno twórcy? Nie? I w momencie, kiedy masz taki temat, to jakiej granicy nie wolno ci przekroczyć? A może właśnie powinieneś? przekroczyć jakąś granicę. Dlatego ja się uśmiechnęłam do siebie, gdy wspomniałaś o tej scenie, gdy Amon God strzela do właśnie więźniów obozu w Płaszowie, bo ona też mi się wydaje taka bardzo, bardzo znacząca w kontekście metaforyki, jaka jest podejmowana w filmie przez Spielberga. W ogóle przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, przeczytałam bardzo fascynujący artykuł, który zwrócił mi uwagę na na rzecz, o której do tej pory nie myślałam, ale gdy się nad tym zastanawiałam, to kurde, rzeczywiście tak jest, no bo zobaczcie, tu uwaga, znowu spoiler, no, Amon God ginie, prawda, I, i, i to ma być dla nas jakąś taką prostą przyjemnością z jakiejś takiej oczywistej zemsty, jakimś takim zapewnieniem, że okej, okay, złole giną, naziści giną, a o tym, że tysiące nazistów zdołało uciec i nigdy nie, nie stanęło przed wymiarem sprawiedliwości, to już inna rzecz, ale zobaczcie, to, i właśnie to było w tym artykule, i to mi tak bardzo dało do myślenia, co my tak naprawdę pamiętamy, jeżeli chodzi o postać Amona Gota po seansie listy Schindlera, czy pamiętamy to, że ginie, czy pamiętamy to, że z gołym brzucholem strzelał do przypadkowych ludzi, i czy to nie jest też jakaś fetyszyzacja tej przemocy. No, nawet yy, tak hejtowany przez nas już wielokrotnie Max Czorny postanowił zapozować jak ten półnagi Amon God, żeby promować swoją książkę. E, Kat nie? No i właśnie, i, i, i czy to nie jest jakaś pokrętna metaforyka, że my po seansie nie pamiętamy o tym, że Amon God ginie, nie pamiętamy sceny egzekucji, tylko pamiętamy o tym, że był takim wiecie, takim niemalże super złoczyńcom karykaturalnym, który właśnie strzela do zupełnie przypadkowych osób i to właśnie też mnie tak zmusiło do zastanowienia na takiej zasadzie, że no okej, okay, Amon God jest uznawany tym szwarc charakterem, takim no właśnie super złoczyńcą, że myśląc o kinie wojennym, to jest na pewno jedną z pierwszych osób, która się nasuwa na myśl pod hasłem właśnie ludobójca, czy w ogóle przestępca wojenny, no ale ile jest tutaj w tym wiarygodnego obrazu, a ile raczej jakiejś takiej umowności, mimo całej takiej dokumentalnej, dokumentalnego rysu, jaki Spielberg chciałby temu filmowi nadać trudne pytanie, chociaż ja... Ale to może albo, albo inaczej, czy jak na Ciebie działała ta postać, bo on rzeczywiście jest bohaterem, czy antybohaterem, e, który bardzo łatwo ująć w takie oczywiste klisze, bo e, jest e, atrakcyjny, jest e, szarmancki w swój pokrętny sposób i to jest taki e, modelowy, filmowy nazista, bym powiedziała wręcz. Ale ja się nie zgodzę trochę ze stwierdzeniem, że z tego filmu pamiętamy tylko i wyłącznie te sceny, kiedy Amon Got mhm. z gołą klatą strzela do więźniów, bo ja akurat ten moment, kiedy on zostaje stracony bardzo, bardzo mocno zapamiętałam, jako taki rodzaj jednak z pewnego rodzaju dziejowej sprawiedliwości, bo ch chyba... w w tym filmie Spielbergowi chodziło również o jakieś takie wywołanie w widzu uczucia do sprawiedliwości dziejowej, z jednej strony jakiegoś takiego procesu, może trochę oczyszczenia i w tym momencie, kiedy got zostaje stracony, to ja poczułam jednak takie lekkie katarsis. To jest kontrowersyjne, bo to, to, to, to, to, to są jednak bardzo trudne tematy, tym bardziej, że on faktycznie został zrobiony, został opisany przez Spielberga jako taki no, diabeł wcielony, ale to też ma pewnego rodzaju fabularne uzasadnienie, bo y, warto zwrócić uwagę z jaką postacią Gott jest najczęściej y, parowany, jak y, oni z Schindlerem na tych dwóch biegunach się prezentują, że... Jak przy partii szachów, nie? Jak przy partii szachów, tak jest, to jest bardzo dobre porównanie I, i też jednocześnie fakt, że to jest też taki facet, który ma moc sprawczą pod takim kątem, że jeśli tylko będzie podejrzewał, że Schindler jest zdrajcą narodu, to go rozwali na miejscu, nie? I, i tam jest w filmie jedna naprawdę z dość mocnych scen i też takich ta scena jest godna zapamiętania bardziej niż to strzelanie z balkonu. Tam jest taki moment, kiedy Amon God chce zlikwidować jednego z więźniów i zacina mu się rewolwer pistolet, nie działa mhm. to, to wy, wychodzi z tego trochę może efekt komiczny, bo to, ta broń rzeczywiście nie chce wypalić, cokolwiek on bierze żeby go więźnia zlikwidować to, to, to, to, to, to, to, to nie działa, ale scena ta obrazuje wydaje mi się też pewnego rodzaju e, jego jakieś opętanie poczuciem władzy i tego, że ma nad tymi więźniami ogromną moc, co w kontekście późniejszej rozmowy z Schindlerem na temat tego, że szacunku i władzy nie budujemy poczuciem zastraszenia terrorem ani zabijaniem, tylko tym, że jesteśmy łaskawi, że możemy wybaczyć, jak ten taki A potem kończy się, władz, jak się kończy a, nie? Potem kończy. a potem się kończy, tak jak się kończy, więc to jest... O, o, zgodzę się z Tobą, Marta, bardzo mocno, że to jest jednak taki bardzo mocno schematyczny złol, ale jest do pewnego stopnia też potraktowany bardzo taki ciekawy, zaskakujący nawias. Tutaj jeden z naszych widzów wspomniał, że no to jest być może ten bohater tworzony trochę jak seryjny morderca w filmach. Nie? I coś, coś tak, w tym tak. mocno jest. I wynika to również z, z faktu t, takiego, że got jest prezentowany bardzo mocno erotycznie spośród wszystkich Dokładnie. postaci listy Schindlera, on ma w sobie jakiś taki, z jednej strony szarmanckość, ten zwierzęcy magnetyzm, ale Dokładnie. też ta, ta, ta, ta jego seksualność jest taka trochę śliska i taka trochę no trzymana w ryzach, bo patrząc na tego bohatera, on jest tak cholernie nieprzewidywalny i to jest myślę jeden z tych czynników, który sprawia, że w tym panteonie złych nazistów, on jednak będzie tym bardziej wyrazistym, a że został przy okazji zagrany kapitalnie, bo to co tutaj Ralph Fiennes mm -hmm. wyprawia, no to jest już po prostu mistrzostwo świata i, i, i wydaje mi się, że naprawdę oddał wszelkie po prostu odcienie tego bohatera do tego stopnia, że to, to taka anegdota, co tam ciekawostka, że jedna z ocalałych, widząc Ralfa Fainsa na planie listy Schindlera, Padła w drżenie, rzeczywiście coś miał takiego w tej swojej posturze i w tym swoim sposobie bycia, że faktycznie no, przerażał. Tak, i tu zdecydowanie można to, tę postać podpiąć gdzieś pod tą formułę atrakcyjnego nazisty, nie? I, I wiecie, to nie jest jakby wytwór wyłącznie kina, pokazywania nazisty w tych zarąbiście skludnych mundurach i dalej, i To jest normalnie trop pojawiający się w wielu świadectwach ocalałych i tak dalej, czy nawet byłych więźniów obozów, że zresztą nie bez powodu więźniowie byli sprowadzeni do tego właśnie pasiaka, który wyglądał, e, oczywiście pasiaki były różne, ale były jakąś tam wariacją wokół tego samego schematu, e, a naziści byli właśnie tymi takimi bogami, których podkreślało bardzo mocno ten schludny e, garnitur i, i to budowało jakąś taką niejednoznaczną relację, czy niejednoznaczne odczucia w ogóle e, wobec tych ludzi, więc to, że e, God ma ten właśnie zwierzęcy magnetyzm, o, o czym wspomniałaś, e, jest na pewno jakimś takim ciekawym dodatkiem do tej historii i pewnie wypadałoby ciekawiej, gdyby Spielberg nie potraktował Gota jako taką oczywistą opozycję do Schindlera na zasadzie właśnie tych dwóch przeciwników przy przy partii szachów, prawda? Dlatego bardzo spodobał mi się komentarz, w którym jeden z naszych widzów przywołuje Hanekiego, który jakbyś mogła tego proszę o Tak, bo to, rzeczywiście je, jest coś w tym, prawda? Że zło nas fascynuje, prawda? Więc w momencie, gdy oglądamy arcy złośli, no to um, dochodzi do. Jakiejś, jakiejś właśnie fascynacji y, y, tym bohaterem, y, dlatego ta granica jest bardzo, bardzo, bardzo cienka, y, w ogóle y, jeżeli chodzi o, o historie holokaustowe, to zadanie jest o tyle trudniejsze, że wiecie, jak przyjrzymy się y, różnym narracjom wokół tego tematu, to zobaczymy y, jak wiele jest stereotypizacji, żydowskich ofiar, na zasadzie e, oni są często traktowani jako jakaś tam ma bez, bezemocjonalna masa, która po prostu gdzieś tam e, szła e, jak te baranki na rzeź, prawda, więc e, tutaj metafora jest bardzo, bardzo trudnym środkiem do operowania e, właśnie w przypadku takiej historii i bardzo podobało mi się to, co powiedział Claude Lanzmann, czyli autor takiej holokaustowej epopei wręcz, 9,5-godzinnego filmu dokumentalnego Shoah, w którym pojawiają się rozmowy z przeróżnymi osobami związanymi z, tą eta z tym etapem historii, zarówno ze, ze strażnikami, jak i z ofiarami. No i ten e, francuski twórca powiedział coś, co wydało mi się e, szalenie ważne w kontekście tego, jak do historii e, podchodził e, Spielberg. Landsman e, wychodził z założenia, że nie ma czegoś takiego jak, e, jak to, że Holokaust e, skończył się w 1945 roku. E, Holokaust to jest e, nieustająca trauma, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie i ja chyba z Spielbergiem mam ten problem, że on trochę Holokaust, czy w ogóle drugą wojnę światową, traktuje jako, jako jakiś zamknięty wycinek z historii, który w pewien sposób uniwersalizuje, że, że to było i, i to ma być dla nas jakąś, jakimś przypomnieniem o czymś, ale, ale do tego tak naprawdę e, nie wracamy. I Lansman na przykład i to o to też też chciałam zapytać w kontekście właśnie tej takiej metaforyki i takiego ujmowania złoli w taki bardzo dziwny sposób, no bo przecież najbardziej problematyczną sceną w liście Schindlera jest moim odczuciu to, o czym wspominałyśmy już przy okazji tatuarzysty z Auschwitz, czyli scena, w której w jakiś chory, niedorzeczny sposób Spielberg buduje suspens w komorze gazowej do której wchodzą A, okay. kobiety, I, i my z tymi kobietami jesteśmy w takim napięciu, czy z um, tych pryszniców poleci woda, czy gaz, i to jest tak upiornie obrzydliwe, że aż mam ciarki jak o tym myślę, i Lansman powiedział takie oto słowa, pozwolę sobie zacytować. Gdybym znalazł film nakręcony przez niemieckich oficerów SS pokazujących jak 3000 osób zginęło w komorze gazowej w Auschwitz, nie tylko bym go nie wykorzystał, ale bym go zniszczył, tego się nie pokazuje. I, i takie oto słowa padły właśnie z ust Claude'a Lansmana, yy, który yy, bardzo, bardzo mocno krytykował w ogóle listę Schindlera, <grym, <grym, wręcz i powiedział, w, i tutaj znowu cytat, yy, yy, myślę, że yy, to czego celebrujący film nie chcieli przyznać, to fakt, że lista Schindlera jest rozrywką, i czy yy, ta scena w, właśnie w komorze gazowej, trochę nie jest taką upiorną formą wpisania tej historii formy formę właśnie jakiegoś filmu z dreszczykiem, jakiegoś horroru, wiesz, na zasadzie no, my do końca nie wiemy, co tam się wydarzy, co z tego prysznica poleci. No to jest upiorne, to jest straszne, że Spielberg postanowił tę scenę do filmu włączyć. Czy znaczy myślisz, że to jest taki zabieg trochę cyniczny? A znaczy ja. Wydaje mi się, że Spielberg jednak działa bardzo mocno pod kątem takiego typowo zachodniego twórcy i, tworzy, i tworzy film, który jest skierowany w dużej mierze do zachodniego odbiorcy. A wiadomo, że tak. jak będziemy mieć trzygodzinny ponad film, który będzie operował tylko na jednym poziomie emocjonalnym, nie będzie tutaj żadnej... tej wielkiej stawki, tak jakby życie tych wszystkich ludzi no, by było nieistotne, to <grym> jednak wydaje mi się, że takie punkty, jak wspomniana przez Ciebie scena z prysznicem, albo jeszcze wcześniej ten moment, kiedy um, jego pracownice w ogóle trafiają do Auschwitz na skutek pewnego rodzaju pomyłki, no mm -hmm. to jest jednak coś takiego, co um, ma przypomnieć widzowi, o jaką stawkę my tutaj gramy, że to tutaj, się, tutaj chodzi o życie tych osób, których on na początku uratował i teraz przez jakieś drobne błędy jednak mogą oni zginąć w tej komorze gazowej. Czy to jest dobra droga no, jednak wydaje mi się to trochę etycznie śliskie. O ile już jestem w stanie zaakceptować ten zwrot akcji związany z tym, że tam ten pociąg trafia jednak do, do, do obozu, no to ta scena z prysznicem, pomimo tego, iż na mnie zadziałała i w pewnym. Ja nie pamiętałam w ogóle, że ona się... No bo to działam, no bo to I działa. To, tak, ja naprawdę oglądałam to w potężnym napięciu i tak nawet. Głośno sama siebie zapytałam, co poleci? Ta, tak jak Ty przed chwilą powiedziałaś, będzie gaz czy będzie woda? Ale to też, to, to też jednak trochę świadczy o tym, że Spielberg potrafi wywoływać w widzach konkretne emocje, on wie jak niektóre rzeczy porozgrywać, to niekoniecznie jest dobra droga, bo można to było faktycznie zaprezentować w zupełnie inny sposób, albo w ogóle wyrzucić całą tę scenę, zostawić tylko ten moment jak one przyjeżdżają do obozu i goni Ech. im się włosy, to już jest wystarczająco wymowne i tutaj ten poziom zagrożenia, tym bardziej, że więźniarki wcześniej rozmawiają o tym, że no, ktoś był usłyszał, że jest takie miejsce i że Niemcy oszukują, że mówią, że idziesz się kąpać, a już stamtąd nie wracasz, nie wracasz i tak dalej, i tak dalej, mm -hmm. więc już cała groza tej sytuacji, jak ktoś ogląda to uważnie, to my od razu dodamy dwa do dwóch i będziemy tak, wiedzieli, tak. w jakich okolicznościach jesteśmy, więc to też jest, bo z jednej strony tutaj myślę, że warto sobie też postawić takie pytanie, czy na ile Spielberg ufa swojemu odbiorcy, bo z jednej to, strony, dziękuję. bo z jednej strony tak, operuje tymi wszystkimi metaforami, stara się zbudować te opozycję człowieka, który ma władzę w ręce, bo trzyma pistolet i człowieka, który ma władzę, bo ma pieniądze i może niektórych uratować dzięki swojemu majątkowi. Buduje jakieś takie no, narracje w stylu, że pojawiają się złote zęby, które potem zostają w finale przetopione na pamiątkową obrączkę. No i nagle rzuca nam w twarz... Czymś takim. Zastanawiam się też, i, i co, co temu przyświecało, bo faktycznie ten cytat, który przywoływałaś odnośnie, odnośnie tego, że niektóre rzeczy powinny zostać istotnie tylko i wyłącznie w obrębie y, tych materiałów dostępnych, no nie dla wszystkich, nie. to jest materiał historyczny, materiał dowodowy, ale no jaka przyjemność z oglądania takich rzeczy? Oprócz tego, no to... że Wywoła e emocje, to jednak no tutaj bym się kłóciła, tutaj mam mocno takie, takie zda, zdanie dziwne, bo z jednej strony jest we mnie ten wilk, który no tak bardzo krzyczał w trakcie seansu, że no nie, nie zabijajcie ich, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że Spielberg trochę mną jednak zamanipulował. Oj, wydaje mi się, że to jest słowo klucz rzeczywiście, żeby e, zrozumieć e, właśnie to jak ta, jak ta scena e, działa, fajnie, że podkreśliłaś ten komentarz, bo właśnie tak chciałam e, do niego nawiązać, bo e, oczywiście jest e, także że jako twórca, zresztą też jego show, e, film właśnie show, o którym wspomniałam, e, jest oczywiście dziełem kontrowersyjnym, więc to nie tak, że ja jakby stawiam ten film jako e, jakiś tam, nie wiem, wyznacznik, że, że, że, że tak powinno się te filmy, e, czy Holokaust w ogóle tak pokazywać, e, natomiast e, skupię się tutaj konkretnie na Sonderkommando, bo to jest w ogóle ciekawy wątek, e, osoby, które przeżyły z tego komanda, dla osób, które jakby nie śledzą na tyle historii, to tylko takie krótkie, krótka charakterystyka. Więźniowie Komando pracowali w krematoriach, czy, czy może powiedzmy szerzej, przy, przy oczyszczaniu komór gazowych, przy paleniu zwłok, więc po prostu no, no niejako mówiąc w cudzysłowiu pomagali Niemcom niszczyć. Tak, i tu, do wody. Ujmuję, tak, ujmuję to w bardzo duże cudzysłów, ale też z konkretnego powodu, mianowicie no, hmm. często, znaczy często na początku ci więźniowie jakby byli w ogóle wykluczani ich, ich, ich świadectwa wykluczane z takiego ogólnoprzyjętego dyskursu. Właśnie około Holokaustowego, właśnie z tego powodu, że oni w cudzysłowie pomagali Niemcom zacierać ślady tej zbrodni, więc oni przeżyli kosztem swoich, nie wiem, braci, sióstr, prawda? Więc to też jest, wydaje mi się, ciekawa kwestia w kontekście tego, jak ofiary, które przeżyły. Y, powinny opowiadać o swoich doświadczeniach, prawda? Y, no, zresztą y, Lansman też był y, krytykowany za to, że w Sza o, o właśnie o właśnie Holokauście opowiada pod konkretną tezę. Więc no jakby wiecie, o to chodzi, że po prostu trochę się bujamy od, skraj od skrajności w skrajność, prawda, I, i często właśnie ofiary nie są, jakby, czy narracje ofiar nie są tymi, które pozostają w pewien sposób najważniejsze, i wydaje mi się, że lista Schindlera też bardzo z tego powodu cierpi, właśnie w kontekście tego, jak pokazywani są Żydzi, albo jako jakaś e, zbiorowość, e, albo jako forma pewnego stereotypu, no bo e, tam mamy oczywiście, Ben Kingsley oczywiście jest tym, e, takim stereotypem żydowskiego urzędnika, e, mamy oczywiście przemytników, mamy handlarzy e, czarnorynkowych, e, generalnie takich gdzieś tam szemranych, e, szemranych gości, którzy gdzieś tam się wzbogacają na, na całej tej tragedii, Okej, okay, te postaci też są, e, pokazywanie takich postaci też jest bardzo ważne, bo no, w społeczności żydowskiej, jak w każdej byli tacy i tacy ludzie, prawda? E, tylko tu wydaje mi się, że warto sobie zadać pytanie, e, czy takie formowanie żydowskich ofiar w kontekście tego, e, że ten film opowiada o dobrym Niemcu, jest zasadne, czy nie do końca, no bo tutaj niejako jawi się nam Oskar Schindler jako ten zbawiciel, prawda który, jak sam, sam to pięknie mówi, mógł uratować więcej osób, także to też taka, taka zagłostka z mojej strony, jak to, że, że właśnie Żydzi wyglądają w tym filmie tak jak wyglądają, jest problematyczne. W ogóle Art Spiegelman miał problem ze z Spielbergiem i, i, i to mnie strasznie zaciekawiło, że Spielberg w jakimś tam momencie wyprodukował jakąś, e, e, jakiś film animowany, który e, też operował metaforą myszy i e, kotów e, i e, tak naprawdę Maus ukazał się zaledwie kilka miesięcy przed, tą, e, przed tym filmem animowanym, wyprodukowanym przez Spielberga, więc no, to też rzuca ciekawe światło na to, jak Lista Schindlera wygląda, to w ogóle jest bardzo ciekawe, co, co poruszyłaś, ta kwestia związana ze sposobem, w jaki są prezentowane ofiary w tych filmach, bo tak jak wspominałyśmy wcześniej, lista Schindlera jest jednak pewnego rodzaju wzornikiem, jeśli chodzi o te narracje historyczne i wcześniej rzeczywiście tego typu publikacji było niewiele i Spielbergowi udało się też zdefiniować na nowo sposób prezentowania tych Historii, ale jest tutaj rzeczywiście dużo problemów pod takim kątem, na ile Spielberg formułuje pewnego rodzaju oskarżenie ofiar o niemoc i obierność, bo tam wcześniej już zaznaczyłyśmy, że Spielbergowi nie wyszło zaprezentowanie narodu żydowskiego jako takiej zbiorowości, która w ogóle cokolwiek może. Wiadomo, że czasy były, jakie były i że takie postawienie przeze mnie pytania już samo w sobie jest kontrowersyjne, mhm. bo wiadomo, terror wojny i wpływ tego wszystkiego na psychikę ludzką, nawet sobie nie chcę wyobrażać, jak, jak to mogło wyglądać, ale to trochę tak jest, że sam Schindler w wielu momentach wyraża się na temat tych swoich robotników w dość taki, powiedziałabym, kontrowersyjny sposób, bo on mówi, że no, kupiłem was no to już to, że zapłacił tak. za ocalenie czyjegoś życia, no to, to już jest bardzo śliskie, a później on mówi też w takich kategoriach moi Żydzi, więc... O Jezu, straszne to jest! Czy to, czy to, aby nie jest też już jednak pewnego rodzaju przekroczenie, bo ja doskonale rozumiem, że ten film dotyka przeobrażenia kogoś wywodzącego się z narodu oprawców w człowieka, który nagle dla całej tej grupy Przynależnych mu robotników, staje się pewnego rodzaju mesjaszem, bogiem, człowiekiem, który no, decyduje o ich życiu i śmierci. W ogóle, to, że w takim filmie, to też jest jedna z takich kontrowersji, które się bardzo często pojawiają: to, że w, w takim filmie twórca pochodzenia żydowskiego używa tak bardzo mocno języka chrześcijańskiego, odnosząc się z jednej strony do tego mesjanizmu, a z drugiej strony do tej figury mesjasza, zbawiciela, co tylko, tego sprawiedliwego. To też jest no, no, pewnego rodzaju już, być może jakieś tam y, artystyczne nadużycie, ale jednak ja y, mam wrażenie, że operujemy tutaj grupą wybranych ludzi, którzy tak jak zresztą Stanley Kublik dobrze to określił, są... Y, postaciami, tylko dzięki temu, że przeżyli. Nie tak. czuję w tym filmie um, jakiegoś takiego mocnego określenia, że liczą się tamte ofiary też, bo Spielberg tak prowadzi tę narrację, że jednak cały czas skupia się na tych osobach. Dostajemy jakąś tam grupę tych więźniów, których losy śledzimy. Jest y, przypominana przez nas Anna Mucha, która razem ze swoją rodziną usiłuje przetrwać. Jest ten y, poldek, który y, stanowi y, tego człowieka, który później będzie niósł świadectwo, że Schindler uratował tyle i tyle osób. Jest y, postać grana przez Bena Kingsleya, czyli no, ten człowiek, który do pewnego stopnia doprowadził do powstania tej słynnej listy, który był najbliżej Schindlera i który no, wykorzystywał trochę też, może nim manipulował, żeby, żeby tam tych ludzi w jakiś yy, sposób ratować, więc yy, może i mają sprawczość, ale bardzo często są jednak prezentowani w charakterze takiej, tak jak ty Marta wcześniej powiedziałaś pięknie, takiej grupy owiec prowadzonych na rzeź i mm -hmm. to na tym tylko i wyłącznie polega ich rola w, w tym filmie, to jest wydaje mi się jednak bardzo mocno problematyczne, bo w tych narracjach o zagładzie jednak to doświadczenie zbiorowe i to, że no, no jednak to dotknęło całą grupę, cały naród, a tutaj takie może zbyt Blisko przystawiona ta lupa jest do, do konkretnych osób, to z jednej strony, a z drugiej strony też to, to chyba jest największa kontrowersja, że mm -hmm. yy, Spielbergowi zależało na tym, żeby wydobyć z niepamięci i yy, zadbać o to, żeby nazwisko Schindlera nie przepadło, a to on sam w ogóle, sam jako bohater jest, jest sam w sobie też, no taki powiedziałabym dość problematyczny i kontrowersyjny. Wiadomo, że popkultura i twórcy bardzo często wyciągają jakieś takie postacie, które zostały zapomniane przez historię, które się zapisały, albo właśnie nie zapisały z różnych powodów, a zrobiły coś ważnego. Ostatnio mieliśmy przecież, no, przywrócenie zbiorowej świadomości postaci Louisa Wejna chociażby, albo Desmonda Dosa idąc w kierunku tego kina historycznego, mm. coś co Mel Gibson zrobił w Przełęczy Ocalonych i tak się zastanawiam czy, yy, czy Schindler yy, zasługiwał? Dokładnie, <grybualnie> <grybualnie> i tak byś mogła to podkreślić, ostatni komentarz, bo chciałabym tak się do niego odnieść E, tak, dokładnie, to jest chyba w tym filmie najgorsze i nawet gorsze od tej nieszczęsnej e, sceny w komorze gazowej, bo w moim odczuciu, Żydzi Schindlera tak naprawdę nie mają znaczenia jako ofiary, e, oni są traktowani jako pewna abstrakcja, e, znalazłem bardzo fajne określenie na nich, duchowa waluta, e, dzięki tak, duchowa waluta, którą nasz bohater, czyli Schindler musi zapłacić za swoją drogę do zbawienia i kulminacją takiego podejścia do ofiar żydowskich jest właśnie to zakończenie i to jest to samo, co emocjonalnie to samo, co w chłopcu w piżamie, ty się nie przejmujesz żydowskimi ofiarami ogólnie ofiarami II wojny światowej tylko przejmujesz się tym jednym, biednym niemieckim chłopcem, który słusznie zginął, prawda? I tutaj też nasza uwaga ma skupić się nie na tych ofiarach, które, które nie udało się tylko na ten biedny Oskar Schindler nie uratował tylu, ilu by chciał. No, dla mnie to jest poniżej pasa. I znowu tutaj nawiążę do do pianisty, bo tam również mamy figurę, w cudzysłowie, dobrego Niemca, no ale mimo, że postać, którą wciela się Thomas Kretschmann, no, jest totalnie epizodyczna, to w moim odczuciu jest naładowana tak, taką wieloznacznością emocjonalną, szczególnie gdy wczytamy się w historię Williego, oczywiście nazwiska nie pamiętam, w każdym razie, gdy wczytamy się w historię tej postaci, która wtedy właśnie pomogła Szpilmanowi, no to zobaczymy cały tragizm historii tego człowieka. Natomiast, no, To jest w ogóle ciekawy paradoks, bo z jednej strony God jest taki nieludzki w tym swoim źle, ale Schindler jest taki zupełnie nieludzki w tym, jak pomaga tym swoim Żydom, prawda, mówiąc brutalnie, on też jest takim, takiego pewnego rodzaju że on jest tak, tak dobry, tak, tak dobrze chce, że w finale my nie rozpaczamy za ofiarami, tylko za tym, że że, że, że jemu się nie udało uratować tylu, ilu chciał e, i w ogóle e, to takie uproszczenie e, finału, czy filmu jako takiego, też bardzo zirytowało e, Kertesza, który e, wydaje mi się, że e, bardzo dobrze ujął problem wielu, e, wielu właśnie filmów o holokauście, o czym już przedtem wspomniałam e, krytykował e, mianowicie, e, i tutaj cytat te reprezentacje, które dążą, dążą do ustanowienia Holokaustu Holocaustu raz na zawsze, jako czegoś obcego w naturze ludzkiej, które dążą do wyparcia holokaustu ze strefy ludzkiego doświadczenia. I wydaje mi się, że to jest bardzo kluczowe, żeby, żeby, żeby gdzieś tą problematykę zrozumieć, żeby ją wpisać właśnie w ludzkie doświadczenie, w to, że to byli ludzie, że to byli ludzie, którzy przed wojną wiedli zupełnie zwyczajne życie, a nie po prostu jacyś super williani jak z, z filmu komiksowego, co w kontekście narracji, która chce operować jakąś dokumentalną wartością, no jest w moim odczuciu no, bardzo dużym uproszczeniem. <śmiech> I w ogóle bardzo się uśmiechnęłam w duchu, gdy wspomniałaś Kubrika, bo o tym akurat nie wiedziałam, powiem wam, i przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, bardzo mnie to zaskoczyło, że Kubrik był. Tak, tak, I był, tak <głos> był tak zirytowany tym, co nakręcił Spielberg że w ogóle porzucił swoje, swoje plany nakręcenia filmu właśnie o tematyce holokaustowej i on, mam wrażenie, bardzo dobrze wyczuł to, z czym się mierzy kino wojenne do dzisiaj, mianowicie to, że Lista Schindlera jest właśnie niejako matrycą, a przynajmniej była na długie, długie lata dla Hollywood, i czy szerzej pojętego tego kina mainstreamowego, taką matrycą, jak powinno się o Holokaustie opowiadać. Odpowiadać. Więc Kubrick stwierdził, że po prostu on <grafię> zabiera swoje zabawki i idzie z tej piaskownicy, bo wiedział, że po prostu nie przeskoczy tego, co, co zrobił Spielberg. Hmm. Jak ja mam się odnieść do tego? Znaczy, ja wiem dlaczego to nie działa. Doskonale, mm -hmm. sobie zdaje, doskonale sobie zdaje sprawę z tego, dlaczego to nie działa, bo w tej finałowej scenie, w ogóle w całym tym finałowym akcie, tak bardzo często Spielberg odpływa jednak w te tony mocno melodramatyczne. Jemu Dydowanie. się przez tak mniej więcej połowy filmu Udaje, unik, udaje mu się unikać patetyzmu takiego zbyt podbitego, bo nawet i w tej scenie, która dla wielu, dla wielu widzów stanowi ten moment przeobrażenia się Schindlera w tego dobrego człowieka, czyli wspominana już wielokrotnie dzisiaj scena pacyfikacji getta, no to to jest rozegrane tak w miarę Wiarygodnie. A potem, jak już dochodzimy do sceny, kiedy ta tytułowa lista zostaje spisana i tam postać Sterna grana przez Bena Kingsleya mówi, że ta lista to, to życie, to ja tak trochę się jednak. Już mi te zęby zaczęły zgrzytać bardzo mocno. Chociaż. Ja muszę stwierdzić, że jednak się złapałam na, na te melodramatyczne tony. Jednak ta finałowa scena, kiedy Schindler, który przez cały film praktycznie był taki bardzo skupiony, bardzo, bardzo się pilnował, żeby jednak mhm. nie, nie prezentować pewnego rodzaju zaangażowania, to ta, ta chwila, kiedy on pęka... Jest no, takim momentem, naprawdę, który no, szarpie jednak. Ja, ja, ja jestem wrażliwa dziewczyna <głos> i na mnie, to, Ale... na, na mnie to mocno zadziałało, chociaż je, tam wcześniej jest jedna scena, która jest bardziej problematyczna. Cała ta przemowa finałowa Schindlera, kiedy, Oj, już tak. wiemy, że, kiedy już wiemy, że nastąpiła kapitulacja i kiedy on po prostu mówi o sobie w takich kategoriach, że no ja jestem teraz zbrodniarzem wojennym, róbcie co chcecie, ja muszę uciekać, dajmy sobie czas, zniknę. Nie? I potem jest takie stwierdzenie, że Schindler w pewnym momencie tam się odzywa do żołnierzy, że wy teraz możecie, to, to jest ten moment, moment decyzji, teraz możecie rozstrzelać nas wszystkich tutaj na miejscu, bo macie nas wszystkich tutaj i co zrobicie, nie? Czy, czy pociągniecie za spust, czy po prostu pójdziecie ratować siebie, pójdzie każdy w swoją stronę, to jest jednak, ja w ogóle w kinie historycznym nie cierpię takiego taniego patetyzmu. Miałam mhm. potężny problem z filmem zatytułowanym Byliśmy Żołnierzami w reżyserii Mela Gibsona, z Melem Gibsonem zresztą w jednej <laughs> z ról. Jak filmem, z film, bo, filmem, który po prostu uderza tam w taki patetyzm, że ja naprawdę już podczas tego seansu ledwo się trzymałam. Jeszcze Nawet dochodzi... ciebie to przerosło. <laughs> Nawet mnie to przerosło, jak dochodzimy do tego momentu, że tam te żony po prostu w kółeczku, Boże święty, co tam się, co tam się działo? Nie, nie, nie, nie lubię czegoś takiego, bo wtedy, wtedy mam właśnie świadomość takiego no, wspominanego przez nas wielokrotnie szantażu emocjonalnego, że mi się usiłuje po prostu mówić, że jeśli nie zareaguję adekwatnie do sytuacji, jeśli to, to połączy, złym człowiekiem, jeśli się nie zaleję łzami po prostu na widok no, tych cierpiących kobiet, tam powiedzmy, to, to, to jestem złym człowiekiem, nie? że jestem niewłaściwym odbiorcą ta finałowa scena z Schindlerem, ja przygotowując się do tego spotkania, zastanawiałam się, dlaczego ona mnie porusza, bo chciałam Ci tutaj powiedzieć, że jednak powołując się na pewnego rodzaju cynizm i takie trochę melodramatyczne tandyciarstwo, że nie masz racji, że to jednak coś, coś, coś w tym jest innego, nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego, dlaczego ta scena mnie tak... Po prostu mną wstrząsa. Może to jest wywołane też jednak tym, że powtórzę: ten film ma ponad trzy godziny, więc ja tego Schindlera widziałam w wielu momentach. Jestem świadkiem przeróżnych sytuacji, przeróżnych jego przemian, widzę na przykład taki moment, kiedy niby dla zabawy polewa wagony z więźniami wodą z węża po to, żeby mhm. tym ludziom ulżyć, więc kurczę, to, że on y Dorobił się potężnego majątku na pracy tych, tych swoich robotników, to jest oczywiście kontrowersyjne, ale jednak uratował tych ludzi, no nie? To jest też takie... Jakieś bazowe pytanie, nie? Na, na, na, na ile jesteśmy w stanie uwierzyć w dobre intencje człowieka, a na ile będziemy się dopatrywać jednak jakichś takich głębszych i finansowych kwestii, które nim powodowały. Bo ten Schindler to jest w ogóle bardzo taka dziwna figura, jak będziecie jeśli jesteście zainteresowani tym tematem to okazuje się, że po premierze filmu Spielberga to rzeczywiście stał on się no, takim dużym bohaterem i takim, taką figurą no, tego dobrego Niemca, który ryzykując własne życie jednak ratował więźniów, a potem pojawiła się jego nowa biografia, która prezentuje Schindlera w zupełnie innym świetle, więc tutaj też można sobie zadawać pytanie, na ile w tych latach dziewięćdziesiątych znając Oskara Schindlera tylko i wyłącznie z relacji osób, które zostały przez niego uratowane, na ile mamy do czynienia z mitologizacją jednak pewnego, Oczywiście. Pewne, pewnego tutaj pewnej tutaj osoby, która, w którą chcemy wierzyć, nie? że była jednak tym, tym, tym kimś dobrym, a potem się okazuje, po, po iluś tam latach, że jednak historycy badający biografię i Oskara Schindlera zauważają, że no był agentem Abwer, że szpiegował, że to pozyskiwanie majątków, no to nie wyglądało tak, że on z tymi żydowskimi z właścicielami różnych fabryk, czy posiadaczami jeszcze jakichś tam pieniędzy w tym czasie, że on tak z nimi po prostu rozmawiał na zasadzie, zróbcie co jest rozsądniejsze. Tam dochodziło do przeróżnych rzeczywiście sytuacji. Cały ten wątek związany z jego przyjaźnią, z Amonem Gotem też jest no, takim jednak dość no, kontrowersyjnym aspektem. No i to, co działo się z Schindlerem po wojnie, czyli to, że z jednej strony jest on prezentowany jako taki człowiek, człowiek, który no zapisał się w sercach tych ocalonych, jako no, ktoś, kto, kto ich uratował i wiedząc, że jest bankrutem, podobno przekazywali mu jakieś pieniądze, żeby, o żeby się utrzymał, żeby miał za co żyć, no a to się okazywało, że on na przykład, no, sam się odzywał i prosił o jakieś tam datki, nie? że szantażował i, i, i na przykład do jednej z organizacji żydowskich też um, rzekomo miał się odezwać podliczywszy, ile go kosztowało, jak, ile wynosił ten jego majątek, no, że prosi o zwrot, bo uratował tyle i tyle osób, nie? więc to wszystko są, wiadomo, że to są też takie relacje, które mogą być prawdziwe, nie muszą być, nie? Chociaż z drugiej strony, jak dostajemy już jakąś taką pracę napisaną przez osobę, która bada biografię Schindlera, która dociera do takich innych źródeł, w których no on też nie, niekoniecznie pozytywnie wypowiada się na temat tych wszystkich swoich robotników, no to to są jego słowa, nie, to są takie niezaprzeczalne już mimo wszystko fakty, no więc ta, ta, cała ta figura Schindlera jest no jednak Dużo bardziej złożona, tak, tak e, będziemy już pomału się e, z Wami żegnać i wydaje mi się, że w ogóle cały ten wątek, który teraz poruszyłaś jest e, fantastyczną puentą dla tych naszych, naszych już prawie dwugodzinnych rozważań, bo e, o ile ja się totalnie z Tobą zgodzę, że te chwyty emocjonalne, których, z których korzysta Spielberg, absolutnie mogą działać i ja też nie chcę tutaj, żeby wybrzmiała jako taka oceniająca, że jeżeli na Ciebie działa, to po prostu jesteś debilem czy coś, nie? No bo Spielberg, Spielberg to jest stara wyga, nie? On wie, co w kinie działa, a co nie, więc jakby to z normalnego... Oskar że... proszę Państwa, tak. na finał. <głos> więc, więc po prostu to jest normalne, że takie rzeczy działają tylko właśnie podsumowując całą osobę Oskara Schindlera właśnie w takim kluczu wydaje mi się, że też podsumowałaś największy problem jaki ja mam z listą Schindlera mianowicie to, że Spielberg wziął całą taką na maksa złożoną rzeczywistość i zamienił ją w coś najbardziej oczywistego, czyli spektakl. E, Spielberg nie był zainteresowany e, niuansami, czy jakimiś e, takimi e, pęknięciami, on po prostu chciał zrealizować spektakl historyczny, dlatego wydaje mi się, że tu podobnie jak w przypadku tatuażysty z Auschwitz, e, różnice w ocenie między widzem zachodnim, a, a, a nami, Polakami, e, będą bardzo, bardzo e, znaczące, no bo my jednak mamy zupełnie inny bagaż historyczny, czy, czy, czy w ogóle jakiś researchowy w ocenieniu tego typu filmów, więc no fajnie jest to, że te ten analizy bardziej rewizjonistyczne z biegiem lat się zaczynają pojawiać, więc ja się totalnie zgadzam z tym, o czym powiedziałaś, że no jednak mimo wszystko trochę teraz ta lista Schindlera jest z tego piedestału spychana i w ogóle jest pokazywana jednak nie już jako ten, ten wyznacznik, tylko, tylko w bardziej krytycznym duchu, dlatego Wiecie, to też nie o to chodzi, żeby nie oglądać takiego filmu. Chyba Sylwek mhm. powiedział, że, że chyba zrezygnuje. Musisz, też, też. Sylwek obejrzy bo tak, bo właśnie chodzi o to, żeby obejrzeć sobie ten film, ale mieć cały ten bagaż. Yy, Informacji, żeby ocenić go w takim szerokim, w szerokiej perspektywie, nie tylko właśnie tej, z tej perspektywy, którą chce nam pokazać Spielberg, czyli tej takiej właśnie ckliwej, kiczowatej, oczywistej, emocjonalnej. No i tutaj znowu się będę posiłkować słowami Kertesza, który wydaje, który bardzo dobrze podkreślił to co powinno być jakby wpisane w charakter opowiadania o, o, o tym doświadczeniu, że jakkolwiek pociągające mogą być proste obrazy ofiary i odkupienia, to moralnym, estetycznym i historycznym obowiązkiem jest wybieranie tego, co trudne, subtelne i, niejasne. O no to ja jeszcze też coś tutaj dorzucę od siebie, takie dwie kwestie, bo mimo wszystko m, jednak trzeba oddać Spielbergowi, że zrobił sporo dobrego swoim filmem. Zacyduję fragment m, m, artykułu z m, Time Magazine, w którym m -m. autor napisał coś takiego. Film Lisa Schindlera jest uważany za kamień milowy historii opowieści o Holokauście, ponieważ zainspirował ocalałych do opowiadania kolejnych historii, a świat Zmusił do słuchania. Popularność Spielberga sprawiła to, że jak jeden z niewielu twórców przykuł uwagę i faktycznie sprawił, że te narracje związane z Holokaustem przeniknęły do tej zbiorowej świadomości, zaczęły zostać, zaczęły być dyskutowane w przeróżnych miejscach. Dla niektórych ocalałych i to też są relacje, które pojawiają się w różnych dokumentach filmowych na temat tej produkcji. To, to Osoby, których one dotyczyły tak wprost Mówiły wielokrotnie o tym, że to, jest, to był ten moment, kiedy przestali się czuć osamotnieni i kiedy poczuli się, że mają pewnego rodzaju obowiązek dać świadectwo tym wszystkim wydarzeniom, które, które miały miejsce, bo warto pamiętać, że w latach dziewięćdziesiątych, zresztą to się też działo, i wcześniej, i trochę później też, ten Holokaust jednak na Zachodzie był bardzo często kwestionowany. Mówiono, że Oczywiste. po prostu to jest niedowiary, że coś takiego się wydarzyło, że to po prostu jakaś bójda, manipulacja i tak dalej, i tak dalej. Więc sam fakt, że nagle pewnego rodzaju świadomość Holokaustu wybuchła, że zaczęto rozmawiać na ten temat, że otwierały się muzea, że rozpoczęto między innymi z inicjatywy Spielberga cały ten proces Upamiętniania relacji ocalałych, że rozmawiano z nimi, filmowano ich, zbierano dokumenty, że zauważono coś tak błahego jak luka w systemie edukacji i zaczęto wprowadzać do programu nauczania jednak tę historię związaną z II wojną światową, jako taki jeden z tych najważniejszych elementów historycznej globalnej świadomości, bo my też opowiadamy o liście Schindlera, my tutaj w Polsce, jednak z takiej perspektywy osób w cudzysłowie otrzaskanych z tą historią. Mhm. To się działo tutaj. Jesteśmy praktycznie bombardowani tymi narracjami, opowieściami o obozach koncentracyjnych na praktycznie każdym etapie naszego edu naszej edukacji. Wszędzie ten temat się pojawia, więc my to wiemy. Natomiast w latach dziewięćdziesiątych i to myślę, że też będzie ciekawe, i myśl na koniec, większość, większość historycznej wiedzy widz czerpał z filmów fabularnych i to też to jest coś, coś, co jest potwierdzone badaniami przeróżnych no, tych słynnych amerykańskich naukowców, no, ale w tym przypadku <głos> naprawdę tak jest, więc... Naprawdę pomimo, to byli amerykańscy naukowcy. Naprawdę to byli amerykańscy naukowcy, więc jakby tutaj nie odżegnywać Spielberga od czci i wiary i mu tutaj punktować, że na przykład żydowska bohaterka jest seksualizowana, że mamy tam jakieś takie sceny, które odbiegają jednak od standardów faktograficznych, no to mimo wszystko tak coś dobrego zrobił, więc no najlepsza, ten główny osąd, najważniejszy, no to powinni i tak wydać, wydać widzowie, więc my mamy taką opinię, a wy powinniście też jednak przez te trzy godziny ponad tak jest, kończymy po prostu już takim standardem, takim frazesem, że pewnie was wszystkich tutaj zęby bolą, ale naprawdę no my się też wielokrotnie z Martą, jak tak opowiadamy sobie o różnych takich filmach wiecie, z tej przepasty, tego przepastnego worka eksploatacyjnego albo jakichś tam plugawych rzeczach no to to sobie możemy mówić, że fajnie jest gadać o kinie, nie? A kiedy trafiamy i mierzymy się z takim klasykiem, na temat którego powiedziano już bardzo dużo rzeczy, no to jednak ma się takie poczucie no, respektu, nie? że jednak trzeba podejść do tego tematu w no, nieco inny sposób i też nie mijać się z faktami, tak jak to niektórzy recenzenci i twórcy mają w zwyczaju. No cóż, tak, w tak piękny sposób zacząłaś, że ja już chyba nic mądrego nie dodam. Witamy skórę, który nam tutaj macha, fajnie, że, że, że byłeś. Cześć, Orłoku. Tak, Sylwek też bardzo ciekawie naszą, dzisiejszą naszą rozmowę zakończył właśnie tym, żeby pogadać z, z bliskimi na temat tego, skąd wiedzę czerwali, myślę, że też dzięki temu Przekam dowiemy się, się. Tak, czegoś nowego, zaskakującego. E, no i my będziemy się już z Wami pomału żegnać, dzięki, że wytrwaliście z nami do 22. E, jak zwykle na koniec live'a pozwolimy sobie wrzucić linka do naszej kawki, jeśli e, tradycyjnie, jeżeli macie ochotę, to zachęcamy do wsparcia, dzięki któremu może się w końcu dorobimy lepszych kamer i, I, lampy, będę, i, lampy. Tak, i lampy, żebym nie przyprawiała bogusi po raz kolejny o zawał serca. Także dziękujemy, że byliście do następnego i jeżeli macie jakieś pomysły na tematy live'a, to oczywiście chętnie przyjmiemy także dzięki my się nie umiemy pożegnać także buziale, trzymajcie się do następnego spotkania